Obiektywny podcast sportowy. No, włączyłem no, nagrywanie. No, dobra, nawet słyszaj się. Y, tą emerycką herbatę zabierze mi tutaj pan redaktor. Ja muszę tu częściej przychodzić. Nagrywamy już to? Owszem. Czemu? M muszę częściej przychodzić, bo na dole pan, który mnie poprosił o pieniądze na piwo, powiedziałem mu, że nie mam żadnych drobnych, w ogóle nie mam żadnych pieniędzy. A on na mnie popatrzył i powiedział... No tak, to bywa u studentów. <laughs> Poczułem się młodszy od dobrych 20 lat. Moją żonę ostatnio też chciano poprosić ale o dowód. to jest pytanie: jeszcze sklepie, czy kupowała to był, wino Czy to i... było pierwsze piwo, które chciał ten pan wypić tego dnia? Nie sądzę. <laughs> może, jest, nie sądzę. może widział jedynie. Moja żona się uśmiała, bo mówili, się że właśnie kończy 36 lat, czyli dwa razy tyle. A co jej powiedzieli? Co? Nie, chcia chcia chciała pani dowód od, od mojej żony. Co ci się nie podoba no, w moim ale... psie? Ja prawda... to, Chodzi mi o to, żebyś troszkę przyciszył A, psa. mi y, tak, psa. psa na uszach Twój pies atakuje mnie swoim mokrym nosem ja w mokrym 12, ale już tego nie robię od, od ładnych paru. Także... A ja ostatnio y, słyszałem audycję, w audycji występował profesor Niwiński, który od 14 jest, lat, bo był on jest telewizji. konsekwentny, odkrywa grób Herhora. Tak. Jakieś 14 lat go odkrywa, podejrzewam i zawsze już jest zaraz przy... To strasznie głęboko zakopany musi być. Nie, on jest zakopany teoretycznie, jego zdaniem jest to jedyny grobowiec tego typu, który znajduje się nie dość, że na dużej wysokości, to jeszcze głęboko, za daleko za skałami. Tak, zasypali byłby go to, skałami. Byłby, i, to, jedyny, byłby i, to jedyny w ogóle w historii grobowiec egipski, który znajduje się w takim miejscu. Chodziłem na wykłady dotyczące tego grobowca i też słuchałem. No pod... i grobowiec ten hamona przy tym grobowcu to jest pikuś po prostu. Jeżeli, on, jeżeli tak. naprawdę znajdą ten Bo grobowiec. Kim był, kim był ten hamon? Zadajmy sobie to pytanie. Nikim. No, no jakimś tam młodziotkim faraonem, który umarł i przypadkowym. Natomiast Herhor, generał, który trząsł Egiptem. Herhor czy Horemheb? Herhor. Herhor. Była nawet taka piosenka, którą śpiewał z zespół Herhor. Tak, to oni. E, ja e, ja myślę, że e, oni tego grobowca tam nie znają. Musimy zamknąć Ale okno tam. dzisiaj ten, ten program. To, to on wtedy w chwili, czy w wrazy w końcu. To znaczy, ja że, nie posiadam, że to nie ten, niestety. tylko inny. doktor to ja że, że Konraciuk to mówił to, o audycji to, radiowej. Ja to to znaczy, że, ta, radiowej. Że, że pan Niwiński znowu się został potworem medialnym. Pan profesor. Pan profesor on, I on, zawsze podziwiam jego talent rysunkowy. A on mi kiedyś. Pamiętam, mam jego trzy książki z takimi wężami takie rysował. Po prostu jak on rysował, to po prostu. Myślałem, ja chodzi, że opowiadał ja ja o ja, ja chodziłem do niego na zajęcia i zwracał się do mnie, per drogie koleżanki. Ponieważ był tak, w ogóle na mnie nie zwracał uwagi, kompletnie. Dawał mi zawsze czwór ze wszystkiego, nie wiedzieć czemu, żadnej mojej pracy nigdy nie przeczytał, a zawsze miałem ocenę dobrą u pana profesora który wtedy jeszcze był doktorem. Może no. właśnie dlatego, że brał cię za koleżanki. No to koleżanki miały bardzo ogóle, no Ja miałem w, w ogóle powiedzieć, że Ty byłeś brzydką koleżanką. No. Niestety Pantarei i to jest tak, że większość tych doktorów, którzy byli doktorami, jak my byliśmy studentami, to już teraz są profesorami, a my Mianowicie, nadal... Z mojej klasy, w z liceum miejscu. dwie koleżanki już mają tytuły profesorskie, także Aha, no to, już no to, jest to też rzeczywiście Pantarei. Pan kolega, z którym studiowałem, wprawdzie nie jest moim kolegą Także się znamy. Ale w czasach studenckich się znaliśmy. To ministrem został. To. Szczurek niejaki. No to, to ja mam znajomego, bo ja z Rafałem Trzaskowskim. Ten, który chce na co podatkować na nowo. cyfryzacji. Ale ja mówię, to nie jest mój kolega. No. No, nie to, nie, właśnie, nie, to nie, nie. Się, się. To Rafał Trzaskowski jest moim kolegą, gdyż wspólnie, a twoim zresztą przemku też, gdyż chodziłeś na sekcję narciarską od w WF na studiach. Tak, ja też A Rafał, chodziłem no, tą to, no, to Rafał Trzaskowski grał z nami w piłkę. A ze mną hmm? wyzdobywał Akademickie Mistrzostwo Polski Drużynowe no, kim w Narciarstwie europejskim Takim on jest? On ministrem jest? cyfryzacji. Dobrze, że żaden z nas nie miał a styczności afery, żadnej info, z tym wiceministrem z, z Ministerstwa Sprawiedliwości, co tam do Opus Dei należy. To też dobrze o nas świadczy. A może zaczniemy coś o sporcie opowiemy, bo tak ogóle to, chwalimy tymi swoimi znajomościami. W ogóle to I, ja proponowałbym... Nie znajomościami. A nie zna, ja bardzo ja nie Żebyśmy nie przede wszystkim powitali się ze słuchaczami w, nowym roku. w 181 odcinku 181 odcinku podcastu sportowego i wszystkiego najlepszego, drodzy słuchacze, w nowym roku, który mam nadzieję będzie lepszy od tego poprzedniego, ja o którym nie będę się wypowiadał. Absolutnie genialne ja życzenia. No ja nie wiem, sportowo to się tak ten rok słabo zaczął. Więc tak? <śmiech> ja Słyszałem takie genialne życzenia, niech wszystkim będzie lepiej niż innym. <głos> Pomyśl pan na początek, tego... A Ja jeszcze chciałem, no. chciałem rozstrzygnąć, jak już jesteśmy przy tych niepozasportowych tematach, chciałem rozstrzygnąć dylemat redaktora Kondraciuka z wczorajszego Facebooka, na którym to wrzucił wpis, że zrobił 10 tysięcy kroków i że jest to prawdopodobnie tak odległość Nie było z wczoraj, tylko sprzed tygodnia od... gdzieś. Nie, z poniedziałku. Tak chyba. mi się wyświetlił i od który to opowiada o obejściu całego powiśla prawdopodobnie. Chciałem wyjaśnić, że krok wedle miar równy jest jeden yard Czyli 991,5 cm. Ale krok ludki No męski, Bo taki krok, jak krok, krok butelkowy jest I, inny. Więc, więc redaktor podracił, <laughs> robiąc 10 tysięcy kroków, nie bez kozery, mur ustawiony jest w odległości 10 jardów, czyli 10 kroków. Yy, więc od, odległości mur w piłce nożnej. Dziewięciu, dziewięciu, 9 jardów, 9, 9, yardów, 9. 9 10 jardów, 9 metrów 10 jardów, 9, no tak, 9 metrów i 15 cm. Tak, tak, ten haczyk to jest właśnie od tego kroku więc redaktor Kondraciuk przeszedł robiąc 10 tysięcy kroków, około 9 km i 150 metrów jak łatwo policzyć, zrobił 10 tysięcy kroków, a jego pies, ponieważ ma cztery nogi, to zrobił tych kroków cztery razy więcej. No nie, więcej, dlatego nie że więcej na jeden mój krok przybiega, przy, przybiega, przybiega jakieś cztery, dwa, bym podejrzewał, trzy, ma krótkie psie, łapy, tak, więc kroki kroki kroki kroki. Chyba nie są no, 90 centymetrów. No. dodatku, tak, tak. że nimi przebiera. Tak, tak, chciałem się pochwalić więc, swoją znajomością yy, więc. No, matematyki. butelka zrobi jakieś Dobrze, 120 dwadzieścia kroków. W takim razie kroków. policzmy, Z ile kilometrów. to... to Ile murów ustawił kora... redaktor Kondraciu? W takim razie, skoro jesteś taki dobry z matematyki, to powiedzmy, ile murów ustawił redaktor Kondraciu? Ile padł Kondraciu? z tego goli? Tak. No, to łatwo wystarczy, wystarczy 10 tysięcy podzielić przez 9, 15. No, po prostu. utrudnić jeszcze tą całą No nie, historię, no właśnie to widzisz, dodam, już popełniłeś błąd. Przez 10 Skąd redaktor Kondraciuk, że tak się wyrażę o sobie w... jak to się mówi? W trzeciej osobie. Wrócę się do kolegi siebie. Skąd redaktor Kondraciuk wiedział, że przebył 10 tysięcy kroków. Przecież ich nie liczył. No nie wiem, bo są... na przykład mój ojciec ma krokomierz. No ja też mam taki krokomierz, sobie taką ściągnąłem aplikację na iPhone. A są na przykład ludzie, którzy mają zaburzenia, małe zaburzenia psychiczne. Lekki autyzm na przykład, który liczą kroki. jak ta aplikacja działa? Ona działa w taki bardzo prosty sposób, że... Na, jak się rusza iPhone, to liczy każde takie poruszenie jako krok. Czy jakbyś podskakiwał w miejscu, też byli Tak samo. samo kroki. Tak no, same. To Nie. już teraz wiem, jak ci, ci zamieszczają, ile tam przebiegli metrów i, i tak dalej, i tak ci dalej. Ci to Jak mają, to robią? Ci to mają chipy. Tak. Siedzą i się tak denerwują. Tak. To, to są, ci są to, różne. Ci, ci to mają chipy. Tak. Czy znaczy, to różne ja taki ruszne, ruszne. nerwowy i tak siedzę? To mógłbym na, na trzaskać parę no, mógłbyś. To, Ale to też palisz kalorie. No, to Włodzimierz Szaranowicz przebiega w ciągu i to w czasami no. to jest jeszcze połączone z GPS-em tak właśnie ostatnio się wgłębiać w tych wszystkich y, generalnie totalna inwigilacja. no ja mam taki zegarek do biegania Sunto, który jest y, działa jakoś w miarę sensownie działa z... sensownie, raz, że ma GPS zewnętrzny a dwa, że ma y, ten pasek do mierzenia ciśnienia który się zapina na klatce piersiowej no, dlatego, no to że... mało wygodne ale to trzeba paskę. zaraz ogolić ja no, nie, nie mam tego problemu <laughs> Ja musiałbym tylko na twarzy mam zarost. No i na Nie, głowie czy... trochę masz. No to tak też jakby forma twarzy. No. Głowa? Dobrze, może do sportu jakiegoś przejdziemy, bo to się ja dużo może... Za... Tak, dobrze, to może zanim przejdziemy... No dobra, to przejdźmy. Nie dobra, to przejdźmy do sportu, no przejdźmy ale zanim do... przejdziemy... Nie, bo myślałem, ale to zostawię ale na zanim później. Zanim przejdziemy, to przejdźmy. Bo mam kilka dykteryjek do opowiedzenia w związku z moją ostatnią lekturą, yy, ale to zaraz. No. może najpierw jakieś aktualności w takim razie no, ale aktualności to są smutne jakieś takie jak poczytałem znaczy bo tak przed wejściem na, na, do, za rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy o, o Morgensternie ja, mam, ja patrząc na ten skok takie miałem wrażenie, że to zawodnikowi, który ma taką pewność siebie mimo tego upadku tam sprzed paru lat w Kusamo, coś w głowie zostaje bo on popełnił ewidentny błąd techniczny obracając nogę i złapał podmuch na zewnętrzną część narty no taki juniorski błąd rzekłbym nawet, a na takiej skoczni jak ta, no to to generalnie w ogóle. Jeden, jedyny jeszcze jest chyba dyscyplina sportu, to jest o, narciarstwo zjazdowe, gdzie się mylić nie należy. Jeszcze jest biatlon gdzie należy nie strzelać do ludzi. <laughs> a, ale tak to generalnie co cię błąd kosztuje na przykład no, w niektórych dyscyplinach? biegniesz na 100 metrów, no to się możesz wszelkie, co najwyżej poobcierać. Wszelkie sporty tak. motorowe na przykład też. I też ostatnio wydarzyło się znowu kolejny wypadek na Dakarze. No, no bo psleń no, no, właśnie, masz na sobie krzywdę zrobić, jak się ktoś się no, no, bardziej na tym Skeletonie. Zresztą przecież ten właśnie y, Gruzin, tak? Y, y, przed Igrzyskami Olimpijskimi. Co wypad z, udało... z toru i Wypad toru i to właśnie był Skeleton. A propos skoczni, to ostatnio dotarłem do... Albo no już nie pamiętam. Dostałem ostatnio do informacji na temat rekordu, jaki był rekord skoczni kieleckiej. 42,5 metra, nie? 45 był potem, ale żeby było ciekawiej, to skocznia miała taki profil, że w czasie drugich mistrzostw <coughs> takich Kielc, które się odbywały, to doszło do takiej sytuacji, że Wojciech Fortuna, który wykonał skok treningowy na tej skoczni odmówił skakania w ogóle. Powiedział, że na tej skoczni się w ogóle skakać nie da, że profil jest taki, no ale bogate zasoby nalewek prezesa budowlanych Kielce <śp> skłoniły, skłoniły okay. Wojciecha Fortunę do, do oddania skoku. Wojciech Fortuna wy wygrał drugi Mistrzostwa Kielc. No i tam generalnie bardzo szybko, bardzo szybko ta skocznia później została zamknięta właśnie ze względu na fatalny profil. No niestety a podobne wtedy, otworzyli, słyszałem. wtedy otworzyły ją ziomy z Pakosza i Chęcińskiej? <grym> znaczy, a nie wiem, a w ogóle Ja prze, słyszałem niestety podobne czy te... słowa, znaczy no. podobne informacje słyszałem na temat niestety tej e, dużej skoczni, która będzie w Soczi. To znaczy, że ona jest, ma w bardzo dziwaczny sposób, y, to się bula nazywa, to co, tak. jak oni wyskakują i potem jest tak... Wii, nad bólą do... trzeba przelecieć. No dokładnie, to, że nad bólą leci się podobno mm. bardzo nisko, a potem ta bula jest uformułowana w taki sposób, już potem ten zeskok, że ląduje się z dużej wysokości i że po prostu jak się kilka, kilku dobrych skoków nie odda i się nie zrozumie, o co tam chodzi, to można sobie krzywdę zrobić. No, to w ogóle jest dziwna impreza, tej igrzyska w Sochi jest 14 mm. stopni w tej chwili. No ja myślę, że do tego wrócimy, bo ja jestem właśnie po lekturze zresztą na Facebooka tam, tam, naszego tam. wrzuciłem najnowszej książki Wacława Radziwinowicza dotyczącej tych igrzysk. Książka jest napisana, co prawda, to jest taka typowa książka, jaka się ukazuje przed. Przed dużą imprezą sportową, czyli krótka, 170 stron od razu widać, że była specjalnie napisana po to, żeby się ukazała przed imprezą, ale to jest Wacław Radziwinowicz, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo polecam i właśnie tu sobie wypisałem kilka różnych no. dykterek z tej książki, ale to później. A jeszcze Wam powiem, że szukając informacji na temat rekordu skoczni w Kielcach, znalazłem informację, że w tamtym okresie, czyli w latach 60. i 70., odbywał się niezwykle prestiżowy konkurs trzech skoczni. Tak, tak, tak. tak. No, skocznie, były, tam, skocznie były w Pradze, nie... Budapeszcie i w Warszawie. Tak. I największa z nich miała punkt konstrukcyjny 45 metrów. No, także, ale był cykliczny i, i brali udział wszyscy najlepsi z krajów. A Flau były rekordy w tych... skoku na butach? No, 45 metrów na butach to siada tylko, jak się wyskocz, wyskoczysz z bloku Nie, nie mówię a propos czyli <laughs> No nie, ale, ale byli tacy... Albo z co... no, oczywiście, że byli tacy. No. Byli tacy, co skakali na sankach drewnianych również. No. Także znaczy, chciałbym też kończyli, od razu wyjaśnić, kończyli, że, słowo krytyka, kończyli, że, że słowo krytyczne, które jest bezkrytycznie przetłumaczone w polskich mediach, by nie oznacza słowo po angielsku dokładnie tego samego, co oznacza w języku polskim. I że jeżeli jego stan jest krytyczny, to jeżeli wystarczyło wziąć yy, yy, papowskie, czy, czy nie papowskie, tylko agencyjne... Jego, czyli, bo tutaj już tak zatoczyliśmy... Tak, tak. tak, tak tego, który skakał na buta ty się, się dowiedziałeś o tym ja za chwilą. A, tak. ja, a ja już ten skok widziałem parę razy dzisiaj, bo generalnie. To, czy skokiem ja bym tego nie nazwał. Znaczy odbicie z belki, i później próba walki o życie. Bo, tak to wyglądało. No ale w mediach pojawiła się natychmiast informacja w polskich mediach, że jego stan jest stabilny, ale krytyczny. Krytyczny, ale stabilny. A on jest przytomny i rozmawia i rozmawia z lekarzami. Chciałem powiedzieć, że tłumaczenie było po prostu zrąbane i to nie jest tak, że, on, że jego stan jest ciężki tak? i nie wiadomo, nie wi dają mu 72 godziny na to. Ja myślę, że słuchacze znają tę historię, a jak się ukaże podcast, to będą znali no jeszcze... No będą znali, no tak, ale chodzi mi o to, że czasami, rzeczy, że translator w, w, w Google'u czy w czymkolwiek innym nie jest często najlepszym w najlepszym tak. źródłem, jest chodzi polskie. że nigdy nie jest dobrym I sposobem i również, na tłumaczenie. Bo... I również samo, samo zadowolenie ludzi, którym wydaje się, że, że znają język obcy. To znaczy, że dokładnie to samo w języku obcym, jeżeli słowo wygląda podobnie, to na pewno musi znaczyć to samo. Bardzo często. Ja w myślę, Polsce. że oni mają to głębokość. Tak jak słynny, ja. słynna anegdotka o po, polskich dyplomatach, którzy byli kiedyś w Moskwie na jakiejś imprezie jeszcze. za Empatyczni za w ataku. Tak, empatyczni w ataku <śmiech> dokładnie. I pani ambasador Polska podeszła do jakiejś żony generała bardzo ważnego rosyjskiego i chciała jej powiedzieć, że ona w ogóle ładnie wygląda, że ma y y piękną y sukienkę. Ona miała w sukience róże. Mm -hmm. y i no, róża ta... jak wiadomo po rosyjsku to znaczy co pan co innego <głos> Powiedziała, że u was y krasna roża <głos> co znaczy, że ma pani czerwoną mordę <głos> W ogóle trzeba być są... językowo Ró trzeba być bardzo uważny. Róża po rosyjsku to roza tak. a nie ten a jeszcze można na przykład przekręcając uzyskać z tego broń maszynową albo ten, tak. bo też jest jakoś podobny Róża u Ciebie tak. jest tak da. Da, i... Ale nie znamy rosyjskiego, więc... Znaczy ja, znaczy, ja dosyć, znaczy, dosyć ja dobrze, dobrze pamiętam. Tak, ja tak. tłumaczyłem prince na rosyjski, jak śpiewał na przykład Mienia Zawód Kniaś. <laughs> <laughs> Czyli Tak zrozumieliśmy. <laughs> tak, tak. <laughs> Ta. no Ale stary. może na przykład młodzi po... słuchacze nie znają rosyjskiego. Znaczy nie dabro, nawet na pewno. A propos właśnie takich... No ja ja że, że rozumiemy rosyjski w ogóle to ostatnio jakiś tam kolega sporo, sporo młodszy opowiadał o tym, że gra w jakąś grę, taką komputerową, nie pamiętam jaką, z numerem 5. Mhm. Więc ja mówię, a to ja grałem tylko jakby w jedynkę albo w dwójkę. A drugi z kolegów, który obok siedział tak mniej więcej w moim wieku, mówił, tak, no, właściwie większe graliśmy w jeden albo w dwójkę. No, a ja, a ja, bo zobacz, ja się zorientowałem, jak, jak młodzież, młodzież w wieku lat 25, a nawet 30, taka młodzież nie zna języka rosyjskiego, jak pychałem z kolkami na mecz do Kijowa. się okazało, że oni na przykład I... bukw nie czytają. W ogóle. Nie, i stanęli na, stanęli na stacji benzynowej i nie umieli przeczytać po prostu niczego, co było w karcie. A ja jako, jako dziadek emeryt, który miał w, w, jeszcze w liceum nawet język rosyjski bez Wychowa problemu. Wychowany w niewoli. W niewoli, niewoli Pi sowieckiej. Piszą pypka, czytają rurka. <głos> <głos> <głos> Okej, okay, to już od razu, jak jesteśmy przy tym języku rosyjskim, to pierwszą anegdotkę z Winowicza, która mnie ubawiła, to była taka, że to cała historia związana ze zniczem olimpijskim, który miał podobno nie gasnąć tak, tak. A z gazu no, za trzy razy? 60. 60. 60 razy zostało to policzone. Najfajniej no było, że zanim zgasł, to była wielka konferencja prasowa. To się nie rozpalił. Zaraz potem, jak on został wyprodukowany, znaczy zrobiony był projekt i pojawił się konstruktor znicza i powiedział, że zrobiliśmy znicz taki, jakiego nikt na świecie nigdy nie zrobił. że on ma Czyli nie będzie płonął. Dwa płomienie, jeden w środku, drugi na zewnątrz. Jak ten na zewnątrz, w jakimkolwiek wypadku by zgasł, to jest ten wewnątrz i on go natychmiast zasili. Że robili próby, że wysłali jakiegoś czas słynnego na Syberii i on biegł po prostu w śniegu i się wywracał i się turlał z tym zniczem i on nie gasł. To jest taki znicz, że takiego znaczenia nie było i na pewno nie znicz, będzie gasł. To na jest zamiara naszych czasów. Tak, No potem zgasł 60 razy. No i co więcej, w tym momencie okazało się, bo rosyjscy dziennikarze Dobra konstrukcja, zrobili... Tak. jak mój mikrofon. Zrobili, zrobili śledztwo i okazało się, że ten znicz był produkowany w jakiejś super tajnej fabryce, gdzie powstają jakieś głowice atomowe też. No i wszyscy się przerazili, że jeżeli ten zniczy jest takiej jakości, to jakiej są głowice w takim razie. No to właśnie powinni się ucieszyć, bo istnieje spora szansa, że są bezużyteczne. Ale potem się tak okazało... No zależy, zależy, wiesz, z którego, z którego, z którego st z strony głowicy patrzysz, ja. z której strony głowicy patrzysz. Potem się okazało, że w Rosji jest od wielu lat kapitalizm i że to jest tak, jak to w takim drapieżnym kapitalizmie. To jest nie tak, że ci sami, że tak powiem, specjaliści od głowic to robili, tylko prywatna firma wynajęła po prostu część fabryki od państwowej fabryki produkującej głowic i tam studenci za jakieś grosze montowali te znicze <gry> olimpijskie, dlatego one mają taką jakość. Co więcej produkcja takiego znicza chyba kosztowała jakieś 300 zł w sumie powiedzmy na polskie, a brali na to jakieś 8 tysięcy złotych od państwa za jednego znicza, czyli na same znicze puścili kilka milionów e, e, złotych, czy tam kilkadziesiąt milionów rubli. Ja nie wiem kogo ty I, tak. no, ale to dziwi. Tak. Może młodych robi. słuchaczy, którzy nie mieli do czynienia. No i podobno po Moskwie chodzi, taki, chodzi taka dykteryjka, że jak w ciemnej bramie podejdzie do Ciebie człowiek z maczugą i poprosi o ogień, to się nie bój, bo to jest koleś ze zniczem, który wąskaże. Cześć, dobra. Ja pod po i anegdotę, które dla odmiany przeczytałem, całkiem inną książkę o całkiem innym ciężarze gatunkowym, ale powiem Wam szczerze, że dawno się tak nie ubawiłem to jest książka jakiegoś szamotolskiego Grzegorza i jego wspomnienia. No to pożycz mi, jak skończyłeś. Skończyłem już dawno. Znaczy skończyłem ją tak sześć godzin po tym, jak ją zacząłem. Ernest produkuje pieniądze właśnie. Nie, nie, nie. Poruszył kluczem. Trudno nawet nazwać książką, bo ta książka nie ma jakiegoś, jak to mówiła moja pani polonistka, nie ma związku przyczynowo-skutkowego, nie ma jakiegoś zawiązania akcji i tak dalej. To jest zbiór anegdot, nawet niespecjalnie poukładanych w jakikolwiek sens. <głos> znaczy, nie, ani nie chronologicznie, tak niby trochę tematycznie. No, ale po prostu... No, tylko niby. No, tak nie ubawiłem, czytając książkę o tym, jak Szamow wspominał różnych trenerów, piłkarzy, zabawne historie z szatni. Ja się dowiedziałem ostatnio, a tego byłem na takim dosyć ciekawym spotkaniu, dowiedziałem się, że Mateusz Borek był dyrektorem sportowym RKS-u Radomsko. Kiedy? No, był taki moment, kiedy za RKS Radomsko zabrał się Piotrek Świerczewski, Jacek Bąg i, i, a Mateusz Borek zatrudnił się u nich jako dyrektor sportowy. Takie ja, tak, mikrofonem jedzie. Takie miał, takie miał ambicje, wyobraźcie sobie Mateusz Borek. W ogóle dużo ciekawych anegdot słyszałem. Niektórych nie mogę niestety powtórzyć na nie, Na przykład dowiedziałem się, że jak to grając... Jak... <grym, grym>, Dlatego powtórzę. <grym>, no, kilka, kilka, <grym>, kilka mogę. Na przykład jak grając w Orłach Górskiego, Jan Tomaszewski na przykład powiedział, że nie wyjdzie na boisko w meczu Orłów Górskiego. Dopóki, a ponieważ zbliżały się fala upałów, a on jak wiadomo płaci się szybko i skutecznie, powiedział, że nie wyjdzie na boisko, dopóki nie dostanie przenośny, a ponieważ sponsorem meczu, była to nie bez, nie bez znaczenia, firma produkująca jakieś tam sprzęty AGD. I powiedział, że on sobie życzy, że jeżeli mu do samochodów włożą przenośny aklimatyzator, to on dopiero wtedy wyjdzie na boisko. No i tam chłopcy szybko pojechali do, do, do, do tego, do magazynu, przywieźli klimatyzator, wstawili mu do bagażnika i wyszedł na boisko. A Grzegorz Lato... będzie co mu, mu dawał klimatyzator w samochodzie? Przy, y, pomagał w niepoceniu się na boisku. Może to, był bo... rorką, padła. co o zrobi... 15, 15 minut chodził z boiska, no, do samochodu, nie. się ochłodzić. To ma... Ale wszystkie... zamykał się w bagażniku. Tomaszewski widział, tak. Tomaszewski widział po prostu długoterminową prognozę pogody. Jest taki przewidujący wiedział, że będzie miał w domu gorąco. Więc sobie zamówił do w domu klimatyzator. No, a, Grzegorz, a Grzegorz Lato, będąc prezesem PZPN-u, yy, sprawę załatwiał inaczej. Po prostu za każdy występ w takim meczu, gdzieś tam w jakichś tam pipidówkach, brał 1000 zł. No. Myślisz, że że, co, że on za darmo będzie grał? Wiesz, jeżeli Luis Figo może rozdawać autografy po 10 euro sztuka, to... No to, to ty się dziwisz, no. no proszę cię. Na za, za mecz duma. z Ormami Górskimi. No. no właśnie. Ja sobie uświadomiłem, gdzie on jest. Ja go widziałem <grymne> głównie zafoliowanego. Nigdy nie widziałem działającego. A ja widziałem. Nie, widziałem, był, był, jeszcze, jeszcze był jeszcze na chłodnej. Na chłodnej stał zafoliowany. Że <grymne> Na chłodnej działał? Nie, na, na chłodnej Na przez <grymne> Zafoliowany. Ja nie, rozfoliowany jak najbardziej. A propos klimatyzatora. No i a jeszcze usłyszałem taką, bo, y, jak, bo ponieważ rozmowa była z Cezarem Kucharskim, no i właśnie przez przypadek tak siedziałem, rozmawiałem z nim, a na stole leżała płyta DVD. I wziąłem tak w czasie rozmowy, wziąłem, mówię, o, mówię, co to? A야, a on wiesz, jednym z pierwszych piłkarzy, których w ogóle prowadziłem jako menadżer, to był Lukas Barrios wyciągnąłem go gdzieś tam z jakiejś drużyny on tam miał 7 występów w Ameryce Południowej rzeczywiście były statystyki to była płyta, którą Cezary Kucharski przywiózł z Ameryki Południowej żeby Lukasa Barriosa sprzedać do Legii Warszawa no ale okazało się, że Lukas Barios kosztował milion euro wtedy no to było jeszcze na dwa lata przed tym, zanim wystąpił w i Dortmund, także jeszcze, jeszcze dałby radę. No ale okazało się, że zawodnik był zbyt, jak dla obecnego zarządu Legii Warszawa i dla trenera Wdowczyka, który wtedy był, był, był, był zbyt egzotyczny i zbyt mało obiecujący, no i, i za drogi, bo Lukas Barius kosztował wtedy milion euro, więc za, zamiast niego Legia Warszawa kupiła jak że z we Łódź za 600 tysięcy. <głosy> Jak no już przy no tym tak, już ale jesteśmy, to, już... to może właśnie poruszymy temat Legii i nowych właścicieli. Nie wiem, co panowie redaktorzy o tym myślą. To no, no, jakimś dziwnym przekrętem pachnie. na kilometre. No właśnie, my, ja, my ja też. że też. Prywa, Prywatny człowiek, nagle tu wielki koncern na ITI i, i nagle jakiś koleś przychodzi i od nich odkupuje udział. No to no, nie jakiś koleś, tylko no, my, prezes od Kulczyka, no, tak? No, ale nie, mimo nie, wszystko, jak ale się wszystko. Jak się no. prześledzi historię nowego właściciela Legii, no to nie jest to jakiś prezes. No, no nie, ale dziwi mnie tylko, że no, wiesz, ja, ja, ja tutaj... Za czasów głębokiej komuny wyjechać z rodziną do Stanów, dostać paszporty, zezwolenie na wyjazd. A no to było nie, takie nie, Nie bawmy się w jakieś no, resortowe dzieci albo w jakieś no, tego typu historie, no, bo to nie, proszę Cię. Równie no, dobrze ja mogłem wyjechać, a ja nie mam żadnych. I co, i poszedłeś na Harvard z komunistycznego no, kraju. A, to by, a, wadze... a dlaczego nie? Nie, aczkolwiek poszedłem no, na jego... Kolumbię, bo tam po prostu dostajesz, jeżeli masz papiery, dostajesz po prostu, możesz dostać do 200-300 tysięcy dolarów jeżeli jesteś dobry. Dlaczego? Nie? To, to nie nie ma żadnego problemu, żeby w Stanach studiować na dobrym uniwersytecie, jeżeli nie, jesteś ale dobry. Bardzo, ale to bardzo, bardzo fajna historia, bo opisana... Na, na, na stronach, której jest gazet, że właśnie oni wyjechali do Stanów i, i, i, i on tam remontował domy, jego ojciec jakiś tam, drzwi, tak, tak. tak, że w ogóle klepali biedę i żyli za 100 dolarów. No ale co w tym dnia, bo, dziwnego widzisz? Nie znasz tych realiów. Tamte realie są takie, że idziesz na uniwersytet, jeżeli jesteś dobry, dostaniesz kredyt, wypełniasz warunki kredytowe, to dostajesz inna sprawa, że potem ludzie latami te kredyty jak ma, spłacają, jeżeli kończysz dobry uniwersytet i nie dostajesz... Nie i na Harvard tak łatwo się dostać, łatwo. Każdy... Nigdy nie jest, ale można, to jest możliwe. Nie, to jest jak w tym, jak w, tej, jak w tej historii o tym, jak Rockefeller zarobił pierwszy milion. Albo jak kulczyk. No, szedł ulicą, nie miał nic, znalazł... Takie znalaz, studia na znalaz, Harvardzie znalaz... kosztują, podejrzewam, jakieś 300-400... Wtedy kosztowałyśmy 100-200 tysięcy dolarów i na takie pieniądze spokojnie dostałeś wtedy kredyt. Bo to hmm. był początek lat 90. W tym momencie ja wypełniałem takie nie, nie, same nie, nie, dokumenty ja, na kolam. Ja, ja się dziwię. to się nie zdecydowałem, bo wróciłem patrząc, do Warszawy. Patrząc na historię, do na, historię, na historię pracy tego człowieka, jak, jak tam gdzieś przeczytałem jakieś jego takie krótkie dosie, no to jeżeli chce, chce inwestować w klub no to znaczy, dla mnie, nie miałby nie, na to dla pieniądze dla mnie nie to jest no. dziwne, że ktoś pojechał do Stanów że ciężko pracował, że skończył Harvard i że był wziętym prawnikiem zaskakujące jest to, że mimo wszystko, niezależnie od wszystkiego jest to osoba fizyczna człowiek, który jakich wielkich pieniędzy by nie miał i czego by się nie dorobił, no w tym momencie porywa się na prowadzenie klubu piłkarskiego znaczy w momencie, klub prowadzi kiedy... Leśnodarski, no umówmy się no nie, kto kogo to, prowadzi to ja zacząłem mieć też pewne wątpliwości oficjalnie, oficjalnie on odkupił 80% tak, udziałów bo tak? 80 do 20 tak, jest, jest i teraz... na ITI, on który... musiał spłacić też zadłużenie ITI które był w, w, w stosunku do ITI zadłużenie w stosunku do ITI to było ponad 80 milionów zł a jeszcze chciałbym przypomnieć, że Leśniodorski pojawił się w legi kiedy? rok temu? No półtora, no, no, półtora roku, no. roku temu, od roku ten krok był planowany nie, no to oczywiście, że Także... był planowany. I to nie jest tak. Że... No, Czy pytanie to jest o... takie że leśnie odwarstwało. ITI od dawna mówiłem, że chce się pozbyć legi. Ale no, no, to się Nie, nie, nie jakoś dziwnie wygląda na to, że wcale ITI Legii nie pozbyło, tylko oficjalnie nie chce za bardzo firmować swoją marką y, własności w Legi. To jest jedno. Oficjalnie jest jakiś podstawiony pan, który teraz jest właścicielem. Czemu tak? to Nic dobrego z tego nie wynikało dla ITI. Jest jeszcze inna możliwość, że tak naprawdę, znaczy poza tym, że są dwie możliwości. jedna, że on Czyli podobnie, podobnie długo, jak z Znaczy kolporter tak. to myślę, że nie chciał łapakować w to pieniędzy, więc no. bym myślał, że więcej zarobi. Ja widzę jakby dwie możliwości. Kolporter przejmie koronę za rok. Jedna możliwość jest taka, że po prostu faktycznie, jak się ten nazywa ten nowy właściciel? Mioduski. Mioduski. Mioduski, że pan Mioduski faktycznie będąc człowiekiem, który wie w jaki sposób znajdować inwestorów bo to na pewno wie. wie, wie jak to robić inwestuje tak, że faktycznie chce długoterminowo zainwestować w klub piłkarski, wiedząc o tym, że samemu będzie może to ciągnął rok, dwa lata i że ma na to jakby fundusze natomiast, że później, jeżeli ten klub będzie prezentował odpowiedni poziom jest w stanie znaleźć odpowiedniego inwestora do tego klubu i wszyscy na tym zarobią no, tak jego, twierdzi, tak bo twierdzi jego... mój, yy, prezes Boniek no. I, to jest, i to jest jedno wyjście, a drugie wyjście jest takie że nie chodzi o klub piłkarski tylko o coś, co jest obok, tak? Czyli o działkę, na przykład. Zawsze w Polsce chodzi o działkę, generalnie, generalnie <głos> <To> cały czas. <co? głos> Generalnie cały ten interes jest dosyć dziwny, bo wróble w ogóle świerkają w Warszawie i to nie są wiadomości też niepotwierdzone, o których, o których nikt nie ma pojęcia, ale że na przykład obywatel Piotr Staruchowicz to na przykład tatuaż znany prezesa Leśnodorskiego wykonał sobie w studiu należącym do Piotra Staruchowicza, który to Piotr Staruchowicz do ślubu jechał prywatnym samochodem pana Leśnodorskiego. Także tam... No to tak jak teraz wszyscy mówili, że złapano, policja zatrzymała miśka słynnego Dinobadzio, który, który, który jechał samochodem jednego z głównych sponsorów Wisły Kraków. No. no ale tutaj jest trochę inny układ. To jest szef bandytierki na, na, na stadionie. Który... A Misiek jest kim? No ale nie jest żadnym szefem. To jest, wiesz, że tam... no tam... Tylko rzucił no. No, w Dino Baggio, no. A tutaj, wiesz, no, to, jest, to, jest, to jest główny przywódca polskich, polskich kibiców, że jakbym nawet najbardziej... Na, no, w, znamy go z nazwiska, widzisz, całe, wszystkie media y, y, senatorowie za niego, za niego głowę pod topór kładli przecież, jak miał iść siedzieć tacy senatorowie to no. tacy, tacy senatorowie, jak czyli, mieli, czyli, rozumiem, dążymy do tego, że y, Polska, wrać kibicowska, postanowiła przejąć polską ekstraklasę <laughs> No i to by było zdrowe. Pozabijaliby się i spokój. No bo ale to jest, bo to jest dzisiaj. dzisiaj patrząc, wskaz... Ja słyszałem wywiad z panem, znaczy konferencję prasową, gdzie się wypowiadał pan nowy właściciel legii. I to, co mnie najbardziej uderzyło, to było zdanie, że prezes leśniodorski doskonale potrafi dogadać się z kibicami. No, no Także... oczywiście, że doskonale, ma ich, ma ich po prostu w kieszeni, albo oni jego. To jest dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj odwiedzi mnie znajomy i rozmawialiśmy trochę o. o... W futbolu dotknęliśmy tylko odrobinę, ale użył bardzo fajnego sformułowania, że to jest w ogóle... On był zaciekawiony, ja też również, bo mówiłem o tym, jak... Zastanawiam się nad tym... Mówiłem o tym, że zastanawiam się nad tym, jak zrobić to, żeby mój syn nie interesował się futbolem. Bardzo prosto. Ja już nie mogę, ja już jestem skazany. Wierzę tak go w dalej, sukienkę, tak dalej. zrobisz mu gender z głowy i... I Albo wyprowadzić się, nie... się do Indii. Żeby się nie interesował się futbolem. Bardzo Jeszcze po prostu głupsi. głupie. I on na ten przykład powiedział tak. Mówi, weźmy na przykład taką polską piłkę. Mówi, polską ekstraklasę i ligę i tak dalej. Mówi przecież, to jest fikcja. No ale co z tego? No tak naprawdę Fikció, to jest fikcja. Nie jest I to, ludzie, ludzie, ludzie utrzymują. utrzymują w szkole wychodzić na boisko i Utrzymają w piłkę, Utrzymują, masnego, utrzymują, masę zabawy, utrzymują, utrzymują tą całą ekstraklasę. Robi się wokół tego wielki szum. Robią, chodzą na to kibice. Buduje się stadiony i tak dalej, i tak dalej. Podczas kiedy to jest tak naprawdę fikcja. Ale, ta Ernest, polska piłka ta teatr, polska ekstraklasa. To ekstra fikcja, kino to fikcja. To wszystko to, wszystko, to, to są dziedziny życia, które, które są ci do niczego nie Aż Tak powiem górnolotnie. <głos> prawdziwe są tylko te emocje, które <głos> inwestujesz. To, no tak, ale i w teatrze, i w kinie, i w piłce nożnej chodzi o emocje no tak. tak naprawdę ale tylko, kochało, to ale te to prawdziwe emocje to są emocje widzów problem nie tych, problem, tak, tak, tak. Problem, problem polega Chociaż na tym że w, <grym> z, to, tak. zarówno w kinie jak i w teatrze jest ogromna szansa także polskim zobaczyć coś naprawdę na dobrym poziomie i wtedy wtedy przestaje być fikcją a zaczyna być czymś więcej Podczas no, kiedy to w polskiej odbioru, piłce no. i ekstraklasie, i tak dalej, jeżeli, nie masz szansy na jakikolwiek poziomie. Ale Złubina Zlubina bawi się na meczach zagłębia za śródmiecią. ja bym proponował, żebyśmy nie zgłębiali za bardzo tej, bo nie wiem do, do, do czego do do, dążącej <laughs> historii. Więc po, panie Reślin, i, i, i co no, z tego no, wynika? Nie, to, no, to, że chodzi, no to chodzi o to, żebyśmy no, przestali no. traktować polską ekstraklasę i na przykład przejęcie Legii jako wydarzenie sportowe. No, ale przecież nie, to, to nie, nie jest wydarzenie sportowe. Nie, no, ale bez przesady. No, musimy, nie bo no to... Dlaczego? A, czy Liga Angielska jest też fikcją, czy nie jest? No nie, nie ja to... uważam, że pod względem. Jest, jest, jest, nie, nie, nie jest fikcją. A, ale skąd wiesz, no to... że nie jest ustawiana w całości? No, tak, nie, jak to jak nie w... o to chodzi. Ale o to ja, ja nie mówię o ustawianiu. Chodzi, ja ja chodzi, ja chodzi, tak? chodzi, chodzi o poziom. Chodzi ale o poziom. Ale zdarzają się mecze na bardzo wysokim poziomie w ekstraklasie. A poza tym poziomem nie ma przełożenia na fikcję albo na realność. Oglądam większość i bywają kolejki, że są 3-4 dobre mecze. To Sama mogę powiedzieć, że takie same mecze zdarzają się na Polonii białego Ale panie Erneście, powiem tak, mimo wszystko mecz w Ekstraklasie, ustawiony całkowicie, będzie rozgrywany na wyższym poziomie ja sportowym ja niż ustawianiu... mecz na podwórku, który ale ja nie którym mówię będą o i emocje ustawianiu. i prawda. Więc ja nie, to nie to mówię o ustawianiu, ustawianiu meczu, ja nie ani słowa na ten temat nie tak, powiedziałem. Już, no ale to poziom sportowy nie ma Chodzi nic... mi o, to, o całą otoczkę wokół tego, który się dzieje. O tych pieniądzach, które temu towarzyszą, które są zupełnie nieadekwatne do tego, co prezentuje to są narzędzia służące poprawieniu poziomu sportowego jeżeli, jeżeli przychodzą pieniądze, jeżeli przychodzą, przychodzi nowy obiekt i stać nas na to, żeby kupić sobie lepszych piłkarzy, nawet niekoniecznie z Polski, ale z zagranicy, to jest jakaś szansa nikt nie zaczynał Ligi Włoskiej od, od meczu Juventusu z Romu, tak? Czy znaczy, tak naprawdę na Co ostatnie dnia lat to I wszystko ostatnie są ostatnie lata ile zbudowano znaczy... stadionów i jak to poprawiło na przykład notowania polskiej ligi no nie, w Europie? Nie, ja to już o tym rozmawialiśmy, że to jest inwestycja na 10-20 znaczy, lat Nawet inaczej. Nie? albo nawet na 30. Na koniec dnia te wszystkie rzeczy czy są narzędziem do zarabiania pieniędzy. Po prostu dla każdego klubu, dla ekonomii klubu. Jeżeli taka Legia może z słabymi zawodnikami wygrywać polską ligę, to będzie wygrywać słabymi zawodnikami polską ligę. Jeżeli by musiała podnieść poziom dlatego, że inne zespoły byłyby na wyższym poziomie, to może by się nastąpił jakiś ruch do góry. Natomiast w to polskiej. Lice... Nie tak. Tak. Polskiej polskiej możesz to... powiedzieć, że to jest fikcja, dlatego są dwa kluby i, i jest jakiś ruch. Ale gdyby nie to, że przyszli ludzie i finansują w Wiwe Kielce i Wisłę Płock to nie byłoby żadnego ruchu w Azotach Puławy, w, Pogoń, w Górniku Zabrze, czyli dawnej, w Pogoni Szczecin itd., tak dalej, tak dalej, bo wszyscy graliby sobie swoimi wychowankami i nie byłoby ruchów między klubami. Nikt nie, nie zmieniałby trenerów, bo wygrywałoby mistrza co roku albo wygrywałaby go Wisła Płock. A teraz ktoś postawił sobie ambitny cel i tym celem jest wygranie Ligi Mistrzów. Dlatego zatrudnia y, trenera Duszej Bajewa bo chce coś zmienić tak? dlatego ktoś przejmuje bo to może przejdźmy do tego bo Leśnodorski chce Legię w Lidze Mistrzów tak samo jak Serwas chce wygrać Ligę Mistrzów w piłce ręcznej. no dobrze, słyszałeś prezesa Wisły, Kraków nie wiem, jak, jak Wisła święciła triumf i wygrywała wszystko i była najlepszą drużyną w Polsce, jakiegokolwiek prezesa, który mówił nie chce Wisły w Lidze Mistrzów co ma powiedzieć prezes Leśnodorski? Ale są kluby. No, no, no Ale... proszę cię, no to, to są kluby i ten idea. Naprawdę nie traktujesz te słowa poważnie? Do... Nie. Jeżeli ci Korona Kielce ma trzy punkty do zdobycia w dwóch meczach przed końcem, żeby zagrać w Pucharach europejskich, i Korona te dwa mecze przegrywa, nie zdobywając trzech punktów, no jak to dlaczego przegrywa? Dlatego, żeby nie grać w Pucharach. No właśnie. Ale, ale śnodorski. No widzisz, chce mieć że to jest mistrza. fikcja. Widzisz, nie. że to jest kolejny przykład nie. na historii no Nikt że nikt w Hetafe, teraz yy, m, mój kolega Tomek Wilman, drugi trener Korony Kielce, był na Ja doskonale w rozumiem w hetafę yy, yy, yy, i Korona mówi, że Kielce, bo, bo ona by zbankrutowała. Nikt, w Hetafe nikt nie celuje w puchary. Tak jak Bayer Leverkusen, celem odwiecznym w Bayerze Leverkusen, o czym też rozmawiałem z człowiekiem związanym z klubem, nigdy nie jest Mistrzostwo Niemiec. Jak się uda zrobić Mistrzostwo Niemiec, to jest super, ale oni wiedzą, że Mistrzostwo Niemiec biją się dwa, yy, trzy inne kluby. Jak im się uda przy okazji wygrać, oni są po to, żeby zająć miejsce w pucharach, żeby promować markę związaną z Bayerem Leverkusen, czyli aspirynę. Po prostu, po to są. Znaczy, A Ta hetafa jest po to, żeby ściągać zawodników, którzy są odpadami z Realu, Barcelony, Bilbao, Walencji itd., itd., przechodzić z nimi proces szkoleniowy na odpowiednim etapie. Później, to po co jest legia? Później ich do. Legia, tak jak Real Barcelona czy Bayern Monachium, są po to, żeby wygrywać znaczy Więcej. I to ten, ten pomysł akurat, bo to Aha. też słyszałem w, w rozmowie z nowym em, właścicielem, pomysł jest taki, którego już zaczątki są, żeby Legia była takim hubem, do którego będą spływali nowi zawodnicy, młodzi zawodnicy i z Polski, i z całego reg regionu i Legia ma być po prostu taką szkółką, która potem za duże pieniądze będzie sprzedawała tych zawodników na zachód i to jest sensowny pomysł. No to, to, no to, ja to, sam to, to, to co można. Znaczy, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki sam pomysł Ajax, no. Nie, no, taki sam pomysł na przykład miał prezes Kolportera no, i na Kora Kielki. Miał dokładnie taki tylko, sam że pomysł możliwości Pod każdym względem Kolportera i nie, no, możliwości no to... wszystkich inwestorów w Legię i Legi i potencjał Legi jako klubu w centrum Warszawy są troszkę inne. Poza tym no, pamiętaj, musiało się też przewalić trochę w polskiej piłce, bo musieli odejść tacy ludzie jak na przykład trener Wójcik, który wiadomo, że nie, jak to przyszedł do któregoś klubu no tak. i zanim rozpoczął trening, poszedł, znaczy nie wyszedł na trening, tylko poszedł do biura i zaczął wykonywać telefony. Przed prezes i mówi panie trenerze, ale tam zawodnicy czekają na trening. No ten Wójcik popatrzył, już na tabelę, pokazał to prezesowi tabelę i mówi, tu już nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Więc... Więc dopóki tacy ludzie byli w piłce to w polskiej, no to wiadomo, że to, to nigdy nie mogło się ruszyć. Tak? Czy ci ludzie odchodzą i na, na miejsce przychodzą ci, którzy chcą prowadzić polską piłkę inaczej? No tego nie wiem w tym momencie. Nadal, nadal są trenerzy, którzy słyną z tego, że wydzwonili, jak no. słynne CR-117. Tak? <laughs> natomiast no wiesz, wydaje mi się, że to się... Tak dlatego ja mówię o 20 latach, bo wydaje mi się, że tak, taki okres jest potrzebny, może 10 lat. Zwi zwizualizowałem sobie 20 byłych prezesów. <laughs> żeby ci ludzie całkiem z tej piłki odeszli, żeby przyszli ludzie, którzy jakby pomyślą inaczej o piłce, że to nie jest właśnie kwestia sprzedania jednego meczu tu, drugiego i zarobienia tysiąca złotych miesięcznie czyli ja nie rozumiem, że nowi właściciele legi to taki, no, taki zaczyn tych ludzi. Pieron wie. No nie wiadomo. nie To, wiemy to się tego. okaże, no. Nie wiemy. Nie, poza tym nie dla mnie jedynym problemem no, jest brak... Przed chwilą mówiliście, że właśnie znaczy, jest coś podejrzanego w tym. Znaczy podejrzane a tylko jest... sugerował, sugerował, nie, sugerował, tak. sugerował o, o prezesie leśnodorskim, który ma układ... Z... Znaczy, musi, mieć, musi w jakiś sposób zarządzać kibicami. tak? Nie, nie, będzie, nie, nie da się zarządzać kibicami od dołu, a w Legii nie da się pójść z kibicami na wojnę pod tytułem wypieprzyć 7 tysięcy ludzi z żylety całkowicie ze stadionu, bo cały projekt padnie na pysk. Dlatego, że Legia to są oni. i, no, i Niekoniecznie. I niekoniecznie. No, niekoniecznie. Znaczy to nie, w, Angli w Anglii ale... też tak mówiono, że jak się wypieprzy tych kiboli te, te 20 lat temu, czy więcej już nawet, jak Margaret Thatcher postawiła się w Legii by też tylu... się mogło udać, bo za plecami jest duże miasto i masa Dokładnie. ludzi, którzy może by zaczęli przychodzić. No tak, i, nagle, I nagle w Anglii się okazało, że jak na stadionach zaczęło być bezpiecznie, to zaczęło przychodzić więcej ludzi. Dlaczego wszystkie kluby angielskie nagle rozbudowują swoje stadiony, a nie zamykają, mimo że wygoniono kiboli? Bo im brakuje. I bo e... prawda jest taka, że nie wyganiano 7 czy 10 tysięcy tych z najbardziej tej. Gdy go wyganiano, to 100. No a w legi to pozostałych... nie jest. Dlatego, że w legi, jeżeli weźmiesz 100, to pójdzie za nimi w tym momencie ta armia, armia ludzi, pójdzie, którzy na to źle te chodzą. Pójdzie albo nie pójdzie. Albo nie pójdzie. No, myślę, że nie, duża ja część wiesz, ludzi, którzy za... są na żyletę, chętnie pójdzie... Wielu, w wielu klubach za to się zabrali takimi metodami, jak mówi Marcin, tak? Okay. Okay. Ja myślę, że teraz, mamy na przykład... Teraz, teraz jest no, na przykład teraz ale nikt się w Polsce opróbując... nie zabierał za kibiców. No, ale bo w, pol, w Polsce, w, w Legii, przepraszam, cię próbowali się tak, zabrać. Tak, ITI próbował. ITI, dlaczego ITI jest zabrać? Nie pamiętasz boli Legi stojących po drugiej stronie stadionu? Ale to, stodionu, nie jest, to nie jest... Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie klubu. W Anglii nie załatwiły tego kluby. Dokładnie. Nie jest kwestia to tylko prawda. i wyłącznie. W to Polsce prawda. nikt się nie wziął za Kiboli. Nikt. To ja wam powiem, nie wiem czy słyszeliście, próbował, że wczoraj... Próbował, próbował podaże, premier Tusk, ale rob, tak. no. robił to tak, że... Nie, no przecież ty, ty, może, no. Tylko gadało. No, ale ten. wczoraj no, albo wiesz, dzisiaj zostało pięć i tylko gadało. o tym. Prokuraturę w Poznaniu, umorzona sprawa wobec Kiboli Lecha Poznań którzy na meczu krzyczeli tam do gazu, wasz dom jest w Auschwitz, tego typu historie, Żydzi coś tam, tego typu jakieś rzeczy. I prokuratura umorzyła to i umorzyła to w ogóle w genialny sposób. Bo pani prokurator umarzając sprawę stwierdziła, że po pierwsze to nie były żadne okrzyki antysemickie, dlatego, że były na stadionie. A to, Gdyby były na ulicy, to by były. to by były, ale na stadionie to jest takie bardzo specyficzne miejsce, A, wolno, gdzie wszystko jest wszystko wyjęte z kontekstu, bo po drugie oni nie krzyczeli tego do Żydów przecież, tylko do kibiców innego klubu i tutaj jeden z redaktorów w Tok FM zauważył bardzo sprytnie, czyli w tym wypadku, jeżeli ja bym do kobiety, która by przychodziła na ulicy powiedział ty kurwo, a ona by nie była kobietą, która sprzedaje swoje ciało za pieniądze, to znaczy, to nie byłaby obraza. No. To nie byłoby prawda. No. To. To, to tylko jak prawda w oczy kole, to to działa. Tak? Tak. A, jak, a jak nie, to. to tak. nie jak, nie mamy... nie byli, jak to nie byli Żydzi w hałatach, to znaczy, że to nie były okrzyki antysemityczne. No ja właśnie o tym mówię, że, że, że w Polsce. To, to po prostu nikt ale, nigdy nie podejmował tego, tego problemu. Nikt nie próbował dla... z nimi Nie, z dlatego, z że walczyć. jak już się za to zabrano, not, to zrobiono to zupełnie bez głowy i bez sensu. Do tego, Ale celowo ee, tak robiono. Chodziło w... o to, żeby z tym nic nie Cię. zrobić. No. To, co wy, to, co wykonywała w pewnym momencie Gazeta Wyborcza na przykład cyklem artykułów, które wyglądały na durną nagonkę, bo szukali winnych nie tu, gdzie potrzeba, nie znali tematu. Efekt był taki, że redaktor Szatkowski jeździł na mecze po Polsce w bagażniku własnego samochodu, dlatego, że napisał teksty bez sensu to jest jakaś aberracja kompletna no. do tego bagażnika nie zapakowali go kibice tylko jego koledzy z redakcji po to, żeby go wwieźć na stadion tak? no to jest a on w... się oczywiście bał tego, że ci kibice podejdą niego i w ogniu dyskusji go zmiażdżą ja. argumentami, ja, tak. dlatego jechał w bagażniku tak, tak. Znaczy to w ogóle co to, to, to to chodziło do jakichś jakich Tak, raz, że rząd się za to zabrał od złej strony dwa, że media się za to zabrały zupełnie niepotrzebnie tak jak za wszystko, tak jak za transfer Roberta Lewandowskiego, tak jak nie umieją przetłumaczyć. Tego, tego, tego tematu nie będziemy dzisiaj poruszać. A dlaczego? To jest bardzo dobry temat. Bo no ale ma, ja nie, rozumiem, tka, nie bardzo, nie bardzo też rozumiem, tam... dlaczego spodziewamy się, że w Polsce akurat kibolami się zajmiemy dobrze. Skoro, skoro to jest problem tak naprawdę marginalny w skali problemów, którymi w polskie, pol, polska polityka nie potrafi zająć dobrze. Tak? No, więc dla mnie chce, hitem, hitem tego tygodnia są jest, komaty. Dla mnie to jest dla polityczny, więc no, nie, nie, nie chodzi tak, tak. A a w dla czy to szczegóły. Ja wychodzę założenia, że tak naprawdę tym się zajmowano źle, dlatego że tak naprawdę nikt się tym nie chciał zająć. Ale w jest raport policji dotyczący zachowań chuligańskich na stadionach w ubiegłym roku? W ubiegłym roku na stadionach w Polsce w 90 8,5% ze całej statystyki nie doszło do żadnych zakłóceń porządku na stadionie. Czyli tylko 1,5% imprez sportowych zorganizowanych z udziałem kibiców na tym. 1,5% wszystkich, we wszystkich klasach rozgrywkowych. Ale e... chodzi o piłkę nożną? Czy o piłkę wszystkie nożną. Wszystkie o piłkę tylko półtora, tylko półtora procenta znaczy... mają w raportach policyjnych poje, pojawiły się. Jasne, że tam pojedynczych incydentów nikt nie wyłapuje. Ale pytanie incydent. jest jeszcze jest, co się określa jako incydent? No, musi być interwencja policji, tak? no to właśnie pytanie... Czyli na przykład, wiesz, tak. no, jeżeli ktoś komuś dał w mordę i nikt tego nie zauważył, nie zgłosił i tak dalej, no to nie jest to... A jak pojawią się napisy na przykład no wychwalające tak. faszyzm, no to tak. wtedy no to policja tak. interweniuje? No, nie Ale nie, ale to jest odnotowane, tak? To jest odnotowane, dlatego, że masz zazwyczaj... No i masz to, odpowiedź, jak to się wszyscy chcą zająć i gibolstwem w Polsce. Nikt się tym nie chce zająć. No, Nikomu ale, na tym no, nie zależy. No. Ale nikt się nie chce zająć z wieloma innymi rzeczami. No tak, tak. Nie, ja bym Ja żeby się ludzie zabrali za Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykład. U, i przepraszam, zdrowia, przepraszam, za, przepraszam za, źle tak. powiedziałeś, to jest zakład upokorzeń społecznych. No, no to sam widzisz, tak? No nie może się za to zabrać, bo, bo, kto, bo to jest podatek, no. ZUS to jest nic innego jak podatek. No, nie, nieważne, są ważniejsze rzeczy generalnie, nie, bo, bo to nie jest problem społeczny. No, czy który, my tutaj który nie rozmawiamy dosyć. z definicją o, o rzeczach nieważnych, <grym> czyli <grym> o sporcie. Tak? Bo sport jest najważniejszą rzeczą nieważną. Nieważnych, nieważnych tak. <grym> jak wiadomo. No, Jest jeszcze kilka nie ważnych, dlatego, nieważnych dlatego rzeczy. Cały, cały czas będę twierdził, że to się musi albo się naturalnie jakoś przewali, bo ludzie będą mieli po prostu tego dość, i Zgadza się tylko nam, to będzie to nie będzie za rok, za dwa, za ale pięć ale czego, kibolstwa to... na stadionach? Różnych, nie no, słuchajcie, w ogóle, nie no, różne no, w ogóle zjawisk, korupcji, zjawisk, korupcji, złego zarządzania czy znaczy co, rewolucja nastąpi? No, tak, A na w Hiszpanii na przykład doszło do tego drogą ewolucji, fakt, że jeszcze wyłażą różne kwiatki przy okazji ale, różnych ale spotkań, też jest prawda, że na przykład na stadionach teraz na przykład jest dużo bezpieczniej niż było 20 lat temu, to czy na, 10, czy 5 tak. dlatego, że są nowe obiekty i na przykład nie przejdziesz sobie z sektora na sektor yy, niezauważony, nie dasz komuś mordę The okay. Cora w Kielcach to jest bez problemu coraz trudniej jest też biec na boisko po, po meczu, no nie, tak? nie, no tak. jest, nie jest bez problemu, przepraszam Cię ja ostatnio będę tylko fakt, że ja jest jako dziennikarz akredytowany ale poszedłem w Kielcach po... po sektorach chodzisz bez problemu znaczy nie, nie wchodziłem nigdy na młyn ale tak bo dookoła stadionu wy, nie wyjdziesz, z dla przyjezdnych no nie, z klatki dla przyjezdnych nie nie mówię ja nie się poruszam tak ale ja się poruszam po sektorach tak, a mało tego z parkingu dla przyjezdnych tak jak wszędzie normalnie na świecie Autokar wjeżdża na parking dla kibiców przyjezdnych i od tego momentu jest zabezpieczony. Cały wjazd też jest zabezpieczony, więc generalnie do Kielc może sobie przyjechać bezpiecznie, usiąść na sektorze, obejrzeć mecz, wsiąść we własny autokar i wrócić. Wiesz, że nic się nie stanie. Najpierw, że ktoś cię może wyzwać. No może, to co się zdarza zresztą no, na zawsze, każdym meczu. Zawsze można jeszcze tylko gdzieś tam jak to się zdarza już... Taką, po drodze. No tak, ta kontrola jest do pewnego momentu. nic granic województwa. Już bywało, że kibice jechali tam paręset tak, kilometrów, żeby dogonić no, innych. Ale mówimy o tym, ale co się to, dzieje tego na miejscach. Tak tego że... już nie jesteś stanie, bo to jest normalna bandyterka gdzieś tam na ulicy. No to, to, to, to co zrobisz? No, Czyli po prostu jest... trzeba być cierpliwym. Znaczy, no... Znaczy, no ja, to ja, taka my, ja myślę, że w naszym wieku już bardziej trzeba po prostu się z tym pogodzić. Znaczy... Bo nam cierpliwość nam cierpliwość już wiele niż nam, dobrze może. Dobrze Nie, generalnie, generalnie, generalnie to, co mówiliście w Anglii, tak? Tylko, że lepiej, lepiej, lepiej, ja lepiej znam przykład hiszpański. Do roku 82, nie bez kozery taka data tutaj pada, Hiszpanie mieli masę różnych problemów. Związanych z fatalnym zarządzaniem ligi, z ustawianiem meczów, z, z, z, z, zupełnie przez przypadek. Ale ja na przykład z, o, o zarządzaniu ligą cały czas od Ciebie a, słyszę, to... że jest ciągle fatalne. Jest fatalnie, ale w, w porównaniu z tym, ale że sędzia ale, sędzia ale sędzia Ci nie że karne na 3 metry przed linią pola karnego w tej chwili. Tak? W, w meczu, który decyduje o mistrzostwie kraju. Takie rzeczy się w Hiszpanii w latach 70. działy. Do tego obiekty były, nie były zabezpieczone w żaden sposób. Ludzie mogli robić, co, co chcieli. W 1982 roku w Hiszpanii odbyły się mistrzostwa świata, które były pierwszym impulsem do tego, żeby się coś zmieniło. Potem w międzyczasie zmarł generał Franco, Co mówię o zmianie, między innymi o, o zmianach pokoleniowych. Później zmieniły się zarządy, kolejne zarządy yy, Ligi i doszło do tego, że w momencie kiedy Hiszpanie jak organizowali już Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, 10 lat później, już mieli całkowicie inną infrastrukturę, zupełnie inaczej był, zupełnie inny, inny był... W latach 80 jeszcze zobacz, była Barcelona i Real, które się nie liczyły na przykład na, y, na scenie międzynarodowej. Wtedy ważny był Liverpool, wtedy ważny był Juventus, Roma, a, Aandria, Włochy, Holandia, y, ta, Holandia y, PSV y, pod koniec lat 80, HSV Hamburg na przykład, tak, z Kevinem hmm. Keeganem. a w hiszpańskie kluby nie wygrywały pucharów europejskich. I nagle przez to, przez, y, przez to że się zmieniło całe otoczenie, nagle można było zacząć zatrudniać Benhakerów w Realu Madryt czy Toszaków w Barcelonie i sprowadzać, tam zawsze były głośne nazwiska, ale były tylko w dwóch klubach, w Barcelonie i w Realu. Nagle się okazało, że, że, że przychodzą świetni piłkarze też do Walencji i tak to powoli, powoli liga się rozwijała i nagle się okazało, że Barcelona Johanna Cruyffa jest potęgą zaraz po, po, po, po epoce Milanu i później Milan znowu i nagle Hiszpanie koniec lat 90 i, i wiek 21 i już są absolutną wiodącą siłą, tak? Ale minęło od roku 82 30 lat. Także tak jak mówił Marcin, no te 30 lat musi od momentu jakiegoś jakieś u nas nic nie zrobiono w roku, po roku 89 ze sportem. Nic zupełnie. Zobacz na wyniki reprezentacji, Chciałem śmiało komisji... zauważyć, że właśnie mija 25 lat. No, ale, ale tak naprawdę... No tak, to jest 30 lat od jak ktoś ta to zabierze, a, tak, u a... Nie nie, a u nas jeszcze nic na to nie zabrał. U nas zaczęto się zabierać dopiero, jak nie, się no okazało, trochę... że mamy euro u siebie tak, w 2012 tak. roku. Jeżeli miałbym przyjmować... Ale coś, w żaden sposób się nie zabrano, słuchaj... Jest pierwszy ruch, bo na pewno budowa stadionów no jest, jest pierwszym ruchem, tak? No Dopóki mieliśmy stadiony z połamanymi ławkami, to nie było szans, by coś się no ruszyło, pamiętam, tak? jak, Nie pamiętasz, jak to wyglądało? Więc, yy, no, teraz nawet jeśli mówisz o tym, że poziom... Ja pamiętam, najnowocześniejszy Ligi. stadion w polskiej lidze był w Ostrowcu Świętokrzyskim. No. Tak o czym to świadczyło. <gry> <gry> <gry> <gry> A Ostrowicja Krzyski był w klasie przez jeden sezon, chyba jak dobrze nie, pamiętam. Nie, dwa sezony było. Albo trzy. No, znaczy no, nie, raz no, był, no, raz był, no, zbada, no, potem no, znowu, tak. znowu awansował. Tak to było. I kiedy to było, nie? No. Kiedy to było? Także, no, albo to będzie naturalna ewolucja, znaczy jest szansa, może nam się trafi jakaś Margaret Thatcher, która przyjdzie i, i zrobi wielką rozpierduchę, ale raczej no, ja na to nie, nie liczył <gry> Więc to znaczy, będzie powolny Znaczy, weź pędzenia. pod uwagę ile ludzi musiało w Anglii zginąć, żeby do tych zmian doszło. Ja nie mówię tylko o tym, co się działo na Hazel, ale o tym, co się działo na Sheffield. To, było, to są, to liczysz trupy w setkach, które były na stadionach angielskich. No tam, tam, U nas e, nikt na stadionach dzięki nie Zatem to, no to były zmiany trochę szersze, tak? Bo to no nie tak. chodziło tylko o mecze piłkarskie, a tam jeszcze trochę ludzi zginęło. Przy okazji... YouTube, YouTube tak. miało o czym piosenkę pisać na przykład, tak? To, no albo to będzie... To, mówię, bo to, to jakby musi chyba trochę zmienić też się mentalność ludzi, którzy dojdą do wniosku, że jednak więcej można zarobić na piłce, mimo wszystko jak się stworzy klub, który jakoś normalnie działa, gra regularnie w pucharach, yy, niż takie tam dorywcze, doryźne, tuse, doraźne, tu sobie coś ukradne, tu coś usznę, tu kogoś... No to, to przecież to była słynna historia, jak się korona łączyła z błękitnymi Kielce. Jak było połączenie klubów i pamiętam poszliśmy grać na halę na Błękitnych i tam rozmawialiśmy z jednym tym. No i właśnie mówi, no jak, ale bez sensu, bo wtedy Błękitni nie mieli problemów finansowych, korona była w strasznym zadłużeniu i nagle łączą się kluby. No i oczywiście wtedy, to, to był czas, kiedy modne było takie łączenie klubów. 24 tak lipca roku 2000 doszło do tego wieku I tak, i, tak, i, I tak było to. I to, to, to. Oba kluby były w trzeciej lidze i ledwo, ledwo tam... Tak, i błękitnie wchłonęli koronę i powstała ledwo korona. Przy... Tak, <śmiech> nie. I, chodziło o... I, I o co chodziło? Nie chodziło o to, żeby powstał lepszy klub sportowy ani tak dalej, i tak dalej. Chodziło o to, żeby koronę w jakiś sposób pozbawić części długów i chodziło o to, żeby nowy prezes i nowy zarząd dostali kolejne nowe pieniądze. A prawda jest taka, nie, że w Kielcach nie było chodzi. miejsca na dwa kluby piłkarskie też, dlatego, że... Nie, no nie, było, nie, nie, nie, no nie to, było. ale to, to nikogo nie interesowało. Ja bym proponował, żebyśmy porzuciły kieleczkę. Żeby nie, żeby nie, nie, chodziło o to, żeby, to żeby tym zarobić. Nie, to po prostu. Oba, oba zarządy w... klubu, oba zarządy... Nie, ludzie w zarządach tych klubów, chodziło im tylko i wyłącznie o to, Halo, żeby po prostu na tym zarobić. No tak, na dwóch klubach nie Ale na piłce nożnej da się... Piłka nożna jest po to, żeby na niej zarabiać. Po prostu. I mają zarabiać piłkarze, trenerzy, I tak. działacze, I kluby, kluby, miasta i Dobrze. I, i było państwo. tak, że koron, piłkarze Korony wtedy nie dostawali pieniędzy, piłkarze Błękitnych dostawali pieniędzy, po połączeniu klubów piłkarze w ogóle nie dostawali a, a, pieniędzy. A ani jednych, Erlena, ani drugich. Zamykam ten temat. O to, nie, poszekaj, o to chodziło w tym. Nie, teraz, chodziło jak, o to, żeby jak ludzie na z zarządu korony, to zarobili to Marek na Graba, pieniądze. Marek Graba, były piłkarz Błękitnych Kielce pracuje w klubie Korona i zarabia pieniądze i te pieniądze dostaje. Nieważne ile ich dostaje, pracuje, byli piłkarze Błękitnych Kielce, pracują w, w Koronie Kielce. I efekt jest taki, że jest Ale to nie klub... jest wyniku, w, w, w wyniku połączenia tego klubu. Nie, tak to by nigdzie nie pracował. Bo dwa kluby by padły, to tak w jak pisać A, a jest gdyby, w... gdyby babcia miała wąsy, to Ficefiełka, jest takie z... Zaraz nie będzie w łodzi żadnego klubu. Zam, Zamykam i... temat archeologii kieleckiej sportowej. Nie, bo to nie chodzi tylko o Kielce, to jest przykład po prostu na, o co chodzi w, w polskim futbolu i w chodzi w między w innymi chodzi o to? Legii. Czy mamy w ogóle, między, czy mamy o, pierwszym między, podcaście, między podcaście o, o, w Nowym o, o, Roku coś innego do powiedzenia poza narzekaniem i utyskiwaniem emeryckim? Bo, Dlaczego bo, ja, to ja narzekam, to, że... to koledzy mówią, że jest coś nie w porządku w tym, Transfer Lewandowskiego, w tym, tym, tym transferze. No ale co? Że, że, że redaktor emeryt się mylił. Yy, ale ja się nie mylił. Ale to wiesz, jak teraz... Wsadzisz ten Ki, to możemy już ja przecież w ogóle by, by we dwóch. A pokać że... godzinę jest żarcie, że że mm, zawodnik Mandzukic dostał kilka bardzo dobrych ofert natychmiast po tym, jak Robert Lewandowski podpisał. No, to jest takie. dostał kilka ofert z Włoch. No, i teraz jest kwestia tylko tego, kiedy się, na którą z nich się zdecyduje. Ja z drugiej strony tak sobie myślę, ale co? No, bo Lewandowski, Mandziukic czy kto tam jeszcze jest w ataku? No, bo przecież... no nie ma za tamten. Tam... No no dlatego za... się dziwię, dlaczego, chciał... dlaczego Mandzuki. Jest... Myślę, jest że małego. sensu chciał go pozbyć. No, znaczy... oni zdziwiłby po chyba że chcą Lewandowskiego... kupić jeszcze kogoś. Tak, no, dokładnie, chyba że mają jeszcze kogoś na oku tak. no, Bo, ja bo myślę, że ich jeden jest... napastnik w klubie to takie rozwiązanie dość ryzykowne. No, w tej chwili grają tak. Oni w tej chwili nie mają innego napastnika grającego na tak zwanej dziewiątce, oprócz Mandzukicie. No, i no, no my, ale to myślę, chyba dlatego kupują Lewandowskiego. A nie ale... mają że Ja myślę, zastąpić, ja myślę że, że, że, że, że, że chcą się jeszcze nie, ale, wzmocnić. Ale, a nie... Zwróćcie <laughs> uwagę, że Guardiola w Barcelonie na przykład w ogóle powiedział, że dziewiątki żadnej nie potrzebuje. Po tym jak się pozbył Samuela Eto, nie sprowadził żadnego zawodnika na klasyczną pozycję dziewięć. I stwierdził, że on ma, bo on musi mieć wszystkich zawodników wielozadaniowych, którzy potrafią się. Jego ulubionym piłkarzem to są piłkarze pokroju Riberiego czy Millera, czy zawodnicy wielozadaniowi w każdy... Albo lam. No Z lama zrobi zawodnika, który gra na czterech pozycjach. No i pytanie, jak się ma do tego transfer Lewandowskiego? Lewandowski przyjdzie harować, bo on tam idzie. On ja tam myślę, on tam do... idzie, on tam idzie. Jak ha... ktoś patrzy na grę Lewandowskiego, to wiadomo, że on może zagrać na szpicę, on się świetnie sprawdzi na skrzydle i, i zagra też jako cofnięty napastnik. Tak? Dokładnie. I on, no, przez ostatnie lata ten, bardzo się zmienia. Ale grając działał... na skrzydle i grając jako cofnięty napastnik, to przydałoby się wtedy, żeby ktoś był napastnikiem. Dlatego <laughs> no, <ale laughs> na przykład się być bez sensu. Zobacz, że w Barcelonie na przykład. Guardioli. W momencie, kiedy wycofano całkowicie napastnika, z Messiego zrobiono dziesiątkę. Zrobił to Guardiola, wycofując go 20 metrów głębiej. Wszyscy myśleli, o Boże, Messi nie będzie goli strzelał. A tu Messi w lidze cykl 50 bramek, nie? Ni stąd, ni zowąd. Okazuje się, że... że... I jak się popatrzy na treningi prowadzone przez Guardiolę, no to tam rzeczywiście nagle na napastniku gra. I Miller, i Ribery i Robben kończy akcję. I nawet Dante ma po raz pierwszy w sezonie strzela, nie wiem, cztery gole. Tak? To jest Thiago Alcantara, który też nie gra już ani na klasycznej szóstce, ani na klasycznej ósemce. Tylko po tym boisku przemieszcza się zupełnie, zupełnie dziwa, dziwny sposób. Dziwny, jak się nie wie, jak biegali po boisku piłkarze Guardioli w Barcelonie. Tutaj on ma więcej piłkarzy wielozadaniowych, niż miał w Barcelonie. W Barcelonie ci piłkarze byli bardziej jednowymiarowi, dlatego że skrojeni wszyscy w jednej w jednej szkole praktycznie. Tak? A tutaj ma piłkarzy pochodzących z różnych kultur piłkarskich, którzy wiele potrafią, bo są i Holendrzy, i Francuzi, yy, i Brazylijczycy, yy, i jego, i jego yy, cały sztab techniczny sprowadzony z Katalonii. I to może powodować, bo Lewandowski, że się tam odnajdzie, to niczym nie ryzykuje przyjdzie, albo strzeli 25 goli w sezonie, albo 30, albo strzeli 15. Jak strzeli 15, to Guardiola będzie chciał kupić nowego napastnika, to Bayern sprzeda Lewandowskiego, za którego nie zapłacił prawie żadnych pieniędzy. Tak? Po, prostu, po prostu sprzedadzą go za 20, 25, 30 milionów i, i no nim zarobią. na 6 lat chyba? 5? 5, 5, 5, lat. No to 5 lat Także tutaj bardzo, i Bayern i Lewandowski niczym ten. nie ryzykują. To jest transfer, to jest transfer marzenie ze wszystkich stron oprócz strony Borusi Dortmund, która sama się na takie rozwiązanie skazała, nie sprzedając go rok wcześniej, wtedy kiedy mu to obiecała. Ale podjęli tą decyzję świadomie, i dzięki temu mają. Y, Finał Ligi Mistrzów. Finał Ligi Mistrzów, a Lewandowskiego mają y, najlepszym napastnikiem, został właśnie wybrany rundy jesiennej, grając w Borusi Dortmund. Nie ja ma tam tylko, napastnika Bayernu, Monachium. Ja tylko, ja tylko jedyne, jedyne, co w takich. Nie chodzi o Lewandowskiego, w ogóle ten, ten przepis o tych transferach w trakcie sezonu, jeszcze do tego y, pomiędzy klubami z tej samej ligi, to on mi się tak średnio podoba, bo tak sobie wyobrażam taką sytuację, gdyby nagle, no nie wiem, pewnie nie dojdzie, ale gdyby nagle Bayern, no nie wiem, spadł na miejsce tuż za tym, który premiuje awans do Ligi Mistrzów i na przykład miałby dwa punkty straty do Borussii, jest ostatnia kolejka. I to taki Lewandowski ma zrobić. Zagrać najlepiej jak potrafi. No, no tylko może się w tym, w tym momencie może sam siebie wyeliminować w mistrzów. No to jest wtedy masz decyzję trenera i trener na przykład jeżeli miałby jakiekolwiek wątpliwości może takiego zawodnika na ławce zostawić. No niestety. Znaczy z to punktu jest... widzenia Lewandowskiego to jest tak, że gdyby on w tym momencie zacząłby sobie w jakikolwiek sposób odpuszczać to yy, kładzie głowę pod topór. Też z tego powodu, że ten trener z, z Bayernu potem może pomyśleć, ha jeżeli on zagrał coś takiego, to może mi zagrać. No dobra, też, ale no. dzięki niemu jesteśmy widzieć mistrzów. No, no. no na no, przykład, no. a ale, tak ale, mi może zagrać za ale, 5 lat, no. chyba ale, że znowu z nim podpiszę no, następny no, kontrakt. To jest problem. No. To jest problem znaczy, mnie się bardziej nie podoba na przykład zapis, który gwarantuje, że jeżeli wypożyczyłem zawodnika z klubu A do klubu B, to ten zawodnik nie może zagrać przeciwko klubowi, który, który jest właścicielem jego karty zawodniczej. To jest dopiero bzdura. No, bo bo dle, wypożyczam, ale niech nie gra przeciwko mnie. To jest w ogóle, ja uważam, że to jest szkodliwe i dla zawodnika, i dla obu klubów bo jeżeli... jeżeli... No, ale, Obi, obie, obie, obie ale jakby sytuacje. na przykład patrzył tak na polską ekstraklasę i jeżeli by na przykład Legia no, wypożyczyła takich kilku zawodników, na przykład, nie no, wiem, nie Wypożyczyła wiem, Jagiełło, Śląsk... Jagiełło właśnie, wracał... w, właśnie wygrał mecz przeciwko przeciwko Legii, będąc wypożyczonym z Legii, bo Legia nie skorzystała z tego zapisu, tak? I Jagiełło poszedł, poszedł grać do, do innego klubu, walnął im bramkę i wiesz, i... i a no, ale gdzie, gdzie, gdzie mam oglądać swojego zawodnika, jeżeli nie w meczu przeciwko, przeciwko mojej drużynie? Nie, no, można go oglądać jeszcze w telewizji, można pojechać na mecz. No, no, no można, ale jest wiesz, ale, kilka ale możliwości. się zawodnik sprawdza, tu pokazuje, że, że ma jaja i że, że, to że propo, chce walczyć. Po tego meczu, ja właśnie nie pamiętam, gdzie Agieło w tej chwili gra. Jakoś też mi wypadło z głowy, ale po tym meczu pamiętam, oglądałem to w towarzystwie chyba trzech kibiców Legii. Jednego człowieka, który nie jest z Warszawy w ogóle, nie pamiętam. Komu on kibicuje, czy w ogóle komuś. Ale w każdym razie po tym meczu mecz się skończył, więc tak przychodzić i trzej kibice Legii, tacy siedzą. No tak podchodził i mówi, co? Dobry mecz, ale wiesz co, tak patrzyłem, można do Gagięły byście kupili, on nie zły jest. Ponury żart. O, tak, tak jak z tym Aruba, Aruba Bareną, Barioszem i różnymi innymi piłkarzami, co to w Polsce nie zaistnieli. Znaczy Lewandowski nie zaistniał w Legii. No ale w Lechu mu się udało. No wiesz. I zniczu Pruszków. No. Ja mu się wszędzie uda, bo, bo, to, jest, bo to jest rzeczywiście typ, typ takiego napastnika, który nie, nie myśli na boisku o tym, co ma poza boiskiem i nie myśli o tym. No, mnie, mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia, dlaczego ludzie cały ten transfer był rozpatrywany tylko i wyłącznie podróż finansowych. To, nie zastanawia jedna rzecz, taka, naj, najbardziej taka, gdyby naprawdę usiąść przez chwilę, odetchnąć, ogarnąć się i pomyśleć, z czym mamy do czynienia. Te wszystkie, to całe, to całe morze jakiegoś błota i zawiści, które w Polsce jest wylewane na Lewandowskiego, na tych dziennikarzy, którzy cały czas się zachwycają tym Lewandowskim. A kto to no jest a, ten Lewandowski? A kto kto wylewa tyle błota? No, Bo ja, ja, no, no, no, no, ja tak, słyszę no, no, no, no, same tworzysz, zachwyty. Otworzysz no, o, Nie, tak? Bo nie czytasz tak. komentarzy na onecie. Dokładnie. A nie no oczywiście, że nie czytam komentarzy na no, no. ja onecie, bo to... czytanie komentarzy na, no, na jakiejkolwiek ja no, Tylko to Nie, nie zecie, Ale jakiekolwiek komentarze, czytanie, tak. na tak, każdym no, artykułem na dowolnym portalu. Nie, nie no, no tylko... ale to. Albo że, radował, no dobać, ale... jak te albo, że jest no. drewniany. Albo, tak. albo że, że jest Judaszem. Tak. Albo jeszcze milion innych rzeczy można wymyślić. No ale i... ty czytasz komentarze pod wszystkimi ja czy To nie ma sensu. Nie, tylko tak patrzę generalnie, co jest napisane. Jak tak Oddaję od... jakieś tam... Znaczy, opinię czy ludzie w tym kraju jakoś. nie zdają sobie sprawy, że mamy do czynienia z zawodnikiem, o którym zaraz będziemy mogli powiedzieć, że zrobił największą karierę, jeżeli chodzi o piłkę nożną w historii tego sportu w tym kraju. No tak, no jeszcze nie no. z bańkiem powiedzmy. Teraz, dzisiaj Zobaczymy co będzie w Bajernie tak, bo tak jest, Robert tak. Lewandowski jeszcze nie wygrał Jeszcze nie osiągnął tego Na razie gra w klubie Tak się składa Tak się składa, tak nie, składa że, grając, tak. że grając w finale Ligi Mistrzów to Przechodzi Ligi Mistrzów. do teoretycznie najlepszego klubu świata z teoretycznie najlepszym trenerem na świecie To jest też drugi wypadek polskiego piłkarza który nigdy do tej pory nie odszedł do gorszego klubu To się rzadko zdarza generalnie Żeby zawodnik miał tak rozsądnie zaplanowaną karierę przez samego siebie on ma, on ma taką wizję, wiedział gdzie chce pójść dlatego mówiłem zawsze, że on w tym Bayern nie zagra bo on po prostu się uparł, on powiedział, że jego nie interesują inne kluby tak? on chciał przejść tutaj, tak? Nieważne, że gdzie indziej zapłacą mu więcej. W tym momencie to nie ma znaczenia, czy dla mnie też by nie miało większego znaczenia, czy będę zarabiał dychę w real... 15 w realu, czy 13 w bayernie w tym układzie. Jeżeli wiem, że z bayernem mogę jako piłkarz osiągnąć więcej bo te dwa te miliony różnicy to przyjdzie Ci kolejny sponsor czy znaczy, nawet, nawet ludzmi, ja nie myślę, że to, to, jest, to jest tylko... Zzwierci... Zwłaszcza, że w klubie takim jak Real może się okazać, że trafisz na ławkę i po dwóch, po półtora no roku będzie to po chodzi. to. Real, Real, Real to jest Bayern, w ogóle łaska Bayern, pańska Bayern, na pstrym koniu jeździ. Bayern jest prowadzony z większą głową. No. Bayern jest, jest bardziej prowadzony... przewidywalny, jeżeli chodzi o na przykład zakupy zawodników. tak, Bayern nie kupuje się zawodników po to, żeby siedzieli na ławce. Nie, Bayern to jest klub w tej chwili najlepiej na świecie prowadzony, moim zdaniem. No, nie to, to nie jest tylko teraz, no Bayern... No nie, nie by... zawsze był prowadzony dobrze, no umówmy no. się. Zresztą to, co mówiliśmy, to Liga, Liga Niemiecka w ogóle postawiła na to przede wszystkim, żeby kluby przestały wydawać pieniądze, których nie mają. I to są jedne z niewielu klubów, które przecież mówiliśmy w Europie, które nie są zadłużone tak naprawdę, znaczy nie są zadłużone w sensie, że tak powiem, ogólnym ekonomicznym, tak? mhm. bo można mieć długi, ale jeśli masz pokrycie tych długów we wszystkich swoich aktywach, no to jest okej. Okay. Natomiast wiele klubów w Europie co ciekawe, znaczy, mogłoby sprzedać wszystko, co mają i na tak. zostałoby się z długami. Co, co ciekawe, wszyscy, którzy mówią o, o długach Barcelony, Realu y, i tak dalej, nie biorą tego właśnie, o czym powiedziałeś, pod uwagę. Dlatego, że dług Barcelony w postaci tam zadłużenia w bankach w wysokości 350 milionów euro, no to jest taki dług, że Barcelona sprzedaje y, w tej chwili jakby musiała dwóch, trzech piłkarzy i tego długu nie ma. Tak? I nadal istnieje i nadal gra w piłkę. Ale są kluby, które rzeczywiście, tak jak Borussia w pewnym momencie miała, że, bo, że no, długi Borus musiała, musiała sprzedać stały, no. aby no. zupełnie Do, We Włoszech, parę do ciekawej sytuacji dochodzi teraz w Interze Mediolan, dlatego że po to, żeby zbilansować tam politykę finansową od przyszłego sezonu, prawdopodobnie najwyższa pensja w klubie to będzie 2 miliony euro i nikt nie zarobi więcej. A zawodnicy mają kontrakty po 9, 8, 10 milionów euro za sezon. I teraz będą zarabiali dwa i to będzie maksymalna pensja. Jest taki sam Pomysł, znaczy taki sam, no, trochę inny, bo w Widzawie mają płacić po 12 tysięcy <głos> miesięcznie, ale, ale teraz rozmawiamy. Ale, <głos> ale pomysł, pomysł zasady jest taki sam. Ale pomysł zasady jest taki sam, chodzi o nie zarobków. No. no i tak myślę, że jak na Polską ekstrakulację i poziom, który reprezentują, to jest i tak przesadny pieniądz. No. Nie, no 12 tysięcy, no to wiesz, jeżeli masz tam, sprzedajesz pełen stadion i masz tam jakąś wartość tego, i no, wiadomo, no to jest też specyficzny zawód. Musisz przez jakiś czas zarobić pieniądze, bo potem po prostu już ich zarabiać nie będziesz, musisz sobie szukać nowej roboty, tak? A jeżeli... To dla... takie proste, jak nie umiesz nic po zagraniu w piłkę. W piłkę, tak. No, tak. Zawsze możesz otworzyć butik. No zawsze, no tak, ale nie wszyscy mają na to czas i nie wszyscy to potrafią. Generalnie też jest tak, że jeżeli już reprezentujesz ten najwyższy poziom w danym kraju, to też powinno ci się płacić jakieś tam pieniądze. Ja uważam, że 12 tysięcy to są całkiem przyzwoite pieniądze za granie w piłkę, jak się ma 18, 20, 22 lata w takim Widzewie Łódź, Tak. Jasne, że jeżeli chciałbym sobie kupić Dariusza Dziekanowskiego... Znaczy, problem, problem jest tylko taki, że 12 tysięcy dla 18-latka to jest taka kasa, że w Polsce oni jeszcze głupieją trochę od tego. Znaczy w zasadzie myślę, że wszędzie na świecie w tej chwili y młodzi piłkarze trochę głupieją od swoich zarobków. No wiesz, e Maciek Rybus y w w w mieszka w jakimś mie mieście y pod Groznym, tam ileś tam kilometrów od Groznego i zamieszkanie w bloku zwykłym, bez żadnych luksusów, macie ciepłą wodę, płaci 5,5 tysiąca. 5000 zł złotych miesięcznie na przykład. Tam są tak, trochę takie, takie, są, takie są realia po prostu rosyjskie. A, a robić tam zupełnie nie ma. No, on tam mocno załamany generalnie z powodu tego, że y, jak nie pojedziesz do Moskwy, to nie masz nic innego do roboty. A wieczorem nawet nie wyjdziesz pobiegać, bo ci się jacyś żule biją pod, pod, pod blokiem pijani od rana do nocy. Nie? Także albo grasz w piłkę, a jak masz kontuzję, to już jest dramat. Bo na przykład ten klub, w którym on gra, czyli Terek Grozny, to od niedawna w ogóle ma jakiegokolwiek ludzi od, opie od opieki medycznej. Tak? A, a my wzdychamy trochę do poziomu Ligi Rosyjskiej, gdzie jest kilka mocnych klubów. Znaczy ja tak, akurat tam Grozny, nie wiem jak jest z Grozny dokładnie, ale samo miasto i to co się tam dzieje, to, to strasznie że jakby pomijając to kto tam rządzi. To strasznie to wszystko, tam ogromne pieniądze są inwestowane w tej chwili i przez, i przez centrale i przez Moskwę, i tam miejscowe pieniądze. Tam są, no, w ogóle są pieniądze, są na kwestia no. cza Tak, ale no. wracając do tej Olimpiady, to jest ta, to kolejna rzecz, którą przeczytałem, która mnie zabiła, to było tak, że Olimpiada w Turynie kosztowała chyba 2,5 miliarda dolarów. I w momencie, kiedy chyba w 2008 roku yy, Rosja wygrywała y, ten, cały, y, ten, ten cały wyścig do Olimpiady Zimowej, to też śmieszna historia, w jaki sposób wygrywała, bo oni podobno zbudowali tak zwany ruski dom w Gwatemali. I to wyglądało tak, że tam wódka lała się, zapraszali wszystkich tych oficjeli, których tam karmili Kawiory. kawiorem. No i udało, nagle okazało się, że wiele państw afrykańskich zapała wielką miłością do Rosji, do, do kady, kandydatury Rosji. Kawiar po rosyjsku to dywan, jeśli dobrze pamiętam. Nie. Kawiar i szampansko ja tolka, no, to nie pierwsza tego typu historia. Tak samo czy wyborze było, wiesz, świata w Katarze i tak samo tak no, to, tak znaczy no to jest ta sama to historia z kanapa, a każdy W tym momencie okazało się, że Putin i Rosjanie powiedzieli, że olimpiada w Rosji zimowa będzie kosztować 12 miliardów dolarów w porównaniu do 1,5 czy tam 2 miliardów w Turynie. I to była suma nieprawdopodobna. I zapewne przekroczyłem ją już dwukrotnie. Jak nie, no, Wiecie tak, ile wiecie, wiecie, hmm, znaczy, to tak, Już, bo już bo teraz nic... wiadomo, jak mniej więcej, ale to, to nie jest pełna oficjalna suma, dlatego że część, duża część Lwia, część tej infrastruktury, która została tam wybudowana, została wybudowana przez prywatne firmy, prywatnych tych oligarchów rosyjskich, na takiej zasadzie, że oni wykładają własne pieniądze, budują to, Pokazują państwo, że zbudowali i potem będą żądali przysług, więc jakby koszt dla państwa będzie jeszcze dużo wyższy, ale jaki jest oficjalny koszt w tej chwili e, e, igrzysk w Soczi, które zaczną się za miesiąc? No nie wiem, 25? 50 50 miliardów dolarów. No to przecież w zeszłym roku była słynna gospodarska... 2,5 i 50. No, no, w i, w igrzyska roku. w Norwegii, które będą za 8 lat, mają budżet na poziomie 2 miliardów. A, a, będą, a będą 8 lat po tym. W tam zeszłym roku... Jakiś narciarz pojechał tylko skończy, Jakiś narciarz pojechał do obejrzeć, jak to wszystko wygląda, bo oni tam wybudowali dwie nowe stacje, dwa nowe kurorty całe i powiedział... Górę. Tam, tam, ja ten ten wybudowali sobie dwa Davos. <śmiech> Słuchajcie, nie wiem, półtora roku temu była taka... Czy rok temu, półtora roku temu? Jakoś tak. Była taka słynna historia, gdzie w, polskim, w polskich mediach ukazało się tylko... I, i, I jeden materiał na temat słynnej gospodarskiej wizyty Władimira Putina, który zaniepokojony był faktem to, że już dwukrotnie przekroczono budżet na Olimpiadę w Soczi, na budowę mm -hmm. tych budynków. I co najciekawsze, ukazał się ten materiał tylko w jednej, już nie pamiętam której, stacji yy, telewizyjnej, chyba w TVP Info. Ukazał się materiał na ten, ten żadne inne telewizje tego nie pokazały bo była gospodarska wizyta i zaraz no, obok był materiał o tym piski. Tak. Nie, i zaraz, i zaraz, ale zaraz po tym obok był materiał o tym jak właśnie się wysiedla ludzi w, w, w Soczy i tak no dalej, i tak dalej. No w Pekinie też się wysiedlało i słynne, i słynne, i słynne, słowa, i słynne się wysiedla. słowa Władimira Putina, który powiedział jak będzie trzeba wydać 50 to wydamy i 50, no wydali. wtedy była mowa o tam 25 milionach czy coś A, tak, miliardach i tak dalej i tak dalej, Mówi... i on wtedy powiedział że jak trzeba będzie wydać 50 Pop, to tak. nowa <głos> ja polityka towarzysza Lenina jest cały czas się nie... Zakorzeniona. No jeżeli jak można, widać, by, jak widać, jeżeli można udaje, było no. palić kopalnie węgla po to, żeby doraźnie dostać, bo, bo gaz był w tym momencie potrzebny, to się paliło kopalnie. Jak trzeba było zawrócić rzeki albo nawodnić tereny pustynne, to się odwracało to, to. Czy znaczy to, no no tak. to jest niezmienna logika. Podobno już w XIX wieku, jak jeden ze słynnych rosyjskich pisarzy jeździł po Europie Zachodniej, to jak spotykał się na jakichś rautach i balach z różnymi ludźmi, to jak nie wiedzieli o co go zapytać, to pytali się, co tam w Rosji? I on wtedy odpowiadał bardzo krótko kradnął. <laughs> Także to jest, że, że podobno o, 50 to jest wie, procent, tak, żartów, 250 miliardów znaczy 25 miliardów to kosztowało bo wszystko jest bez głowy zbudowane ale podobno jest zbudowane w taki sposób też słyszałem jakieś wywiady z polskimi sportowcami którzy pojechali, zobaczyli te obiekty i powiedzieli, że to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego jak, jak te obiekty wyglądają Chociaż podobno na przykład jest poważny problem z lodem, dlatego że Rosjanie... Też ktoś w rękawie z... nie, sól, z... sól wysypuje? Nie, woda, że woda tam ma taki dziwny skład chemiczny, że nas... nie, nie, nie, nie, jest... no. nie zamarza w jakiś <laughs> dziwny sposób i w związku z tym, że ona zamarza w jakiś dziwny sposób, to na przykład ten lód jest bardziej kruchy, na przykład dla... Um, dla tych wszystkich sportów różnych narci nie narciarskich, tylko do Łyżwiarski. łyżwiarskich w tym momencie, to bardzo często jest tak, że na przykład szybkie biegi na krótkim dystansie, od razu leżysz, ponieważ ten, ten, ten lód się kruszy, także ale podobno oni od roku już pracują nad tym, więc jak przywiozą na przykład ze Szwajcarii wodę, wodę Gotowy... na lód, to bym się nie zdziwił. No on tutaj... Albo gotową taflę lodową, taką jak pamiętam Superman zmrażał jezioro tak, tak, tak. To jest dla niej, to już w 1980 roku jak była olimpiada w Moskwie to przecież, to przecież spryskiwali te chmury no, jakimś tak, tam tam nie z żeby tak, pogodę. Taka podobno też taka to wszystko książka Władysł Wacława Radziwinowicza, polecam cały czas. Też taka Ile cię za to płaci? nic mi nie płaci, ale mi się strasznie spodobało bo to jest... mnie Domanek też nie płaci Szamotowski tym bardziej tak. to bardzo krótka książka jest, ale to jest tak, że jak czuć jak ktoś kocha Rosję, tak rozumiem, znaczy, jak, tak, zaczyna jak, tak opowiadać mówisz... o tych zadziwiających historiach wszystkich, które tam się wydarzają, to od razu czuć że to jest... Ja wiem, że to nie dotyczy naszych słuchaczy, tak mam nadzieję przynajmniej, ale jak mówisz jak jest, ja przypomnę statystyki czytelnictwa w Polsce i mówisz, to bardzo krótka książka 170 stron <głosy> Krótka to jest nowelka, 20 tak. nasza szkapa, łysek z idy. Krótka to jest książka, którą można obejrzeć w telewizji. To tak jak właśnie mówiłem, tak, mówiłem to dość redaktorowi Magdziarzowi, zanim zaczęliśmy podcast, że ostatnio posłuchałem za chwilę dalszy ciąg programu, jakichś starych odcinków i tam było, że było tam jak ten był ojciec i Karol i tak dalej i ojciec książkę pisał. No, ale ojciec to miał, że, to miał nie, tylko krytykować. Tak powiedział tak, kultury nie ma, więc zaczął pisać książkę i go poprosi, żeby przeczytał fragment tej książki, co on pisze. On mówi: Zaraz przed Żydami w gazecie miał zawiniętą tą książkę. Mówi: Tylko takie małe literki napisałem. Mówi: hura! Zakrzyknął, cagłoba. Cagłoba to chyba Niemiec. No, chyba Niemiec. To była krótka książka. A nie wiem, czy nie... słynny wiesz: Rodzyna. No. A ten pan, co grał za głowę w pierwotnej tej, to się dowiedziałem ostatnio, był pilotem myśliwskim. W dywizjonie 300 i w Dywizji 301 pływał. Jak się ten pan nazywał? Jezus, nie pamiętam. A tak na pewno się nie nazywał. Zagłobę? Pierwszego za no. O, o kurcze. O, trzeba to sprawdzić. Pierwszego za głowę tego z pana Wołodyjowskiego Czarnogóry. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak. Z Bielmem na oku, tak. tak. To jeszcze bym się przypomniała no no z tej samej wiemy. książki a propos jak już jest, a propos tego, w jaki sposób Pawłowski? Rosja. O, jest to hmm, bardzo. Nie, nie, Pawłowski to nie ten. Hmm? Chyba nie. Znaczy, bo to jeszcze było tak dziwne, że ich było dwóch, bo inny grał w filmie, a inny w serialu. Grał w serialu. No tak, ale ten, tak. co grał w serialu i w, jednym z, w, w jednej części z trylogii też wystąpił, bo i było tak, rzeczywiście ich podmieniali. Ale to chyba po tak, był to, głoski, było, to bo... było bardzo dziwne, no. bo grał ten sam. Tak mi się teraz przypomniało, przypomniał, tak. Tak przypomniało, bo była rocznica, rocznica, bo jego urodzin i na jakimś portalu historycznym wyczytałem właśnie, że... To też, że, że, że, że pływał w Dywizji 300 i 300. Pływania te ostatnio to, było pływanie, to, to no, proszę, przypadkiem chciałem do... tylko do... powiedzieć Aha. jedną dykterykę, która mi się przypomniała, żeby zamknąć ten temat Soczi i tego, w jaki sposób zostało zdobyte prawo do urządzania tej olimpiady całej. To była taka, też taka pomoski, wtedy zaczęła dykteryjka chodzić, jak to były Mistrzostwa Świata w Korupcji. I Rosja po prostu do końca w ogóle prowadziła i na finiszu po prostu przegrała, ponieważ Rosjanom udało się po prostu w ostatnim momencie sprzedać pierwsze miejsce Wenezueli. <śm> No, jeszcze Katar by sobie pewnie świetnie poradził. No, to się, to się, ja też jestem ciekaw, tak, jak, to się, jak to się skończy. Z tym Katarem to jest jakaś. To ja w ogóle odwołał te mistrzostwa w no, kraj. Gdzie, gdzie się trzeba rozegrać. no to to, Czy małeś krajów, które zbuta w tym momencie. No, ale, na ale co z tym, co Te stadiony już budują. Tak. A to nie, to nie, to je, ale te stadiony mają, mają mieć możliwość złożenia ich i odsprzedania do biedniejszych <laughs> krajów. Więc mogą je wybudować i odsprzedać albo oddać. No, nie mój problem. No, ja naprawdę. Myślę, że to się nie uda. Oni są. Ja mam wrażenie, że oni się zorientowali po pierwsze, że nie da się za założyć, włożyć klimatyzacji do tak dużego pomieszczenia, dlatego, że te... Yy, jak czytałem wywiad jakiś z fizykiem, który stwierdził, że nawiewy, nawiewy, które byłyby tam obecne, powodowałyby, że piłkarze na przykład by się przewracali od podmuchów na murawie, <śmiech> dlatego, żeby, żeby, żeby obniżyć temperaturę nagle w tak dużym obiekcie yy, z... Yy, 45, a tu zadaszony jeszcze, nasłoneczniony, no to powyżej 60 stopni w takim obiekcie do regularnych 25-8 stopni, żeby można było grać w piłkę, no to te, te, te nawiewy musiałyby tam działać jak silniki odrzutowe w samolotach, to po pierwsze, a po drugie wszyscy sobie wyobrazili, co mają zrobić teraz kibice. Gdzie mają wyjść i w jaki sposób mają się przemieszczać po ulicach, gdzie chodzić to miliony ludzi przyjeżdżają na taką imprezę i oni mają co? Po 60 stopni. Miliony to może przesadziłeś. No nie. No ale setki tysięcy no, na pewno. No, Mistrzostwa Świata, no to znaczy, W sumie przez ten miesiąc, jakby wiesz, jak to się liczy o, o sobodzień tak zwany, no to, <grym> to może iść miliony. No, nie sądzę, no ale, ale dobra, no niech no, będzie. Ale wiesz, wyobraź no, sobie, tak, tak. sobie te tłumy chodzące po rozgrzanej do czerwoności, po rozgrzanej do czerwoności znaczy, piachu w, w kraju, w którym nie napiją się piwa. Znaczy trzeba wziąć pod uwagę to, że zupełnie inaczej wyglądają mistrzostwa świata rozgrywane w Europie, gdzie to poruszanie się między, między, między krajami jest łatwe i szybkie. nawet, zupełnie nawet inaczej, jeżeli jest to Ukraina. Tak, nawet jeżeli jest to Ukraina. I... Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy taka impreza jest rozgrywana gdzieś w Brazylii czy w Argentynie. Tam też jednak mimo wszystko... To mimo, zobaczymy trudniej dopiero, niż nas, już tak. tak. nas. No, ale no, już tak, było rozgrywane, tam, tam ale jest tam jest tam, jest, jednak... tam, jest, tam jest na miejscu. Na miejscu jest po prostu ogromna ilość ludzi i tam ta no, komunikacja tam, tam jest, jest, jest dużo łatwiejsza. Naturalnie, to tak. poruszanie między stadionami funkcjonuje I ci, cały czas. I ci tak. ludzie tak funkcjonują. W przypadku takiego Kataru, no to jest yy, od świata piłkarskiego, bo tak trzeba sobie powiedzieć, że świat piłkarski to jest Ameryka Południowa i Europa. No i tak Afryka Afryka. Troszeczkę Afryka. No, ale Afryka. to już dużo mniej. Ale nie, chodzi mi głównie, jeżeli chodzi o kibiców, nie, i mhm. jakby nastawienie jakby w, te, w te, nie chodzi mi o jakość drużyn i mhm. tak dalej. Katar jest na pustyni. Tak. I nie chodzi o pustynię, no, dosłownie. Nie chodzi mi o dosłownie. Ale, ale, nie, ale mam wrażenie, że, no tak. że, że właśnie. Ale jest w, na pustyni. Więc właśnie się tak. zorientowali, że Katar jest na pustyni teraz. Wiesz, nie chodzi, nie chodzi o dosłownie, tylko po prostu. Nie ma jak. I, tak. I oczekiwanie, że przyjedzie tam, nie wiem, 300 tysięcy kibiców z Europy na, na, na, na ten, do Kataru. Ja uważam, że, jest, że to jest nierealne, że 300 tysięcy kibiców z Europy nie przybędzie do, do na mistrzostwa świata do Kataru. W grudniu, na pustynie, a jeżeli nie przybędzie nie na 300 dobra. tysięcy kibiców z Europy, tym bardziej nie przybędzie ich z Ameryki Południowej. Czy z, z... Popatrzyliśmy sobie na, na kulturę. Na... Tylko, czy komu ukożek na tym zależy, tam żeby tam ci ludzie chodzi Kultura kibicowania jest generalnie tym taka. Tym akurat się bym nie przejmował, tym, że kibice nie będą mieli gdzie chodzić, bo nie będą 90% czasu spędzają siedząc w klajbach i pijąc piwo. No. Chodząc po mieście drąc mo i robiąc sobie durne fotki, a mecz, większość z nich i tak tych meczów nie pamięta, bo ci, co mają je pamiętać, to i tak wolą je obejrzeć w telewizji. No, poza tym wiesz, jak, jeżeli jedziesz z kibicem Anglii, to masz w ciągu tam nie wiem, 10 dni 3 mecze, tak? które trwają po 2 godziny. No, co musisz robić czyli przez 10 dni? Czyli mecze zajmują ci w sumie 6 godzin. Ile można no to... jeździć na wielbłądzie? <laughs> 10 dni na wielbłądzie, żeby zabić czas. Nie no, no tam rozrywek to pewnie to jest Dla angielskiego nie mało. Kibica ja Jeżdżenie myślę, że... na wielbłądzie na trzeźwo jest nie do zniesienia. Ja jak? myślę, że tam rozrywek, rozgry, rozgry, rozrywek, rozrywek, o, o których oczekuje angielski kibic, to myślę, że akurat w katarze byłoby kilka. Nie. To nie jest tak. Co, że, ale jak, jak to? Zwierzęta za, zaczepiają redaktora. Nie, ja A gdzie jest moje zwierzę? Co oni mieliby tam robić? Wystarczy, że będą mieli jakieś małe krzesełko, dobry telewizor z futbolem w knajpie i do tego zimne piwo. No, no ale piwa nie można w Katarze podawać. No ale myśli, że nie będą podawali nie, piwo, no, piwa nie, w Katarze właśnie, na Mistrzostwach no, Świata? No, właśnie, właśnie jest A problem. jak przeniosą na grudzień, to będzie piwo już wtedy? Nie, w ogóle nie będzie piwa na Mistrzostwach Świata. No, to nikt tam nie przyjedzie. No, no, to to, to nikt tam nie przyjedzie. Powiedz Katarczykom albo w Arabii Saudyjskiej komuś, że, że, że ci piwo ma sprzedać. Równie dobrze mógłbyś położyć rękę na pięcie Ja myślę, że oni swobodnie mogą zatrudnić Europejczyków czyli kogokolwiek. Nie wieś, o to ja tak chodzi. To Ale tam ja m... wiem, no. W ogóle nie ma, można... nie, nie ma alkoholu w kraju, no. No nie wolno, nie wolno. W Londynie w sklepie spożywczym przecież tam... No dobra, nieważne. Co, chcesz się pochwalić jakieś Nie, nie mi się schodzić w te... Dykteryki. Spory religi religijno-rasowe w sumie. No, w tej to nie nasza ta. A propos sporów religijno-rasowych, chciałem, chciałem trenera Duszej Bajewa, bo ja byłem w ciężkim szoku, no bo właśnie. śledziłem Dusze Bajewa a pomyliłem się we wpisie nie bez kozery, bo ja ten, ja uf. nawet jak się pomylił to specjalnie <śmiech> nie, tak. nie nie, nie specjalnie, tylko chciałem żeby, żeby na podcaście wpis na ten temat pojawił się dosyć szybko, ponieważ śledziłem konferencję prasową Bertusa Serwasa na żywo, no to skopiowałem nazwisko trenera ze strony Vive Kielce, już nie, nie czytając go, tylko przekopiowałem sobie nazwisko copy-paste i wrzuciłem i dopiero potem zauważyłem jak napisałeś że popełniłem błąd w nazwisku, to dopiero wtedy zauważyłem, że jest jedyny, jedyny przytok. Tak, bajew. bo Duszanbajew to bardziej znany jest właśnie w Tereku Tak, duszej, <laughs> duszej bajew. Tak, no, no i. No, i duszej... to się jakoś raczej nazywał jeszcze chyba. Duszanbajew. Tak, ten, ten. Duszej bajew. Dłuższe on się duszej nazywa, bajew. ten trener. A tak. Duszanbajew to on się też jakoś ten. Tam... Tak, Ty nie, nie Duszanbajew się nazywał. Tak. No nieważne, w każdym razie. w każdym no, razie tak, pe... tak, tak, tak. W każdym tak. razie od razu pojawiło no, się wstrzyjnie sporo wstrzyjnie. pytań od, od znajomych moich różnych, co ja o tym na ten temat myślę. Ja przez pierwsze dwie godziny nic nie myślałem, bo byłem naprawdę w... Znaczy, jeżeli ktoś nie wie. Jak, Część, że ci tak nie zostało. Jak, jaką postacią w historii piłki ręcznej jest pan, jest pan trener, to. No to Wikipedia to trochę mało, żeby zobaczyć. No trzeba by się podeprzeć YouTube'em, żeby zobaczyć co ten człowiek na boisku wyprawiał, jakie drużyny prowadził. No dość powiedzieć, że ma jako trener wygrane w Hiszpanii absolutnie wszystko co jest do wygrania. Łącznie z dwoma finałami Ligi Mistrzów. Jako zawodnik był dwa razy wybierany najlepszym piłkarzem ręcznym świata. Także tutaj nie to ma znaczy, To znaczy jest absolutny nie, top. Jakby w całej, w całej tej historii nie zaskakuje przyjście tego trenera do WIWE. to znaczy w sensie takim, że no, szczerze mówiąc, trochę się nie spodziewałem, że, że nie, nie bardziej zaskakuje sama zmiana trenera. Znaczy mnie właśnie nie zaskakuje, bo ja mam cały czas wrażenie od momentu, kiedy y, od momentu, kiedy Bogdan Wenta przegrał Mistrzostwo Polski z Wisłą Płock i był pierwszy taki zimny kubeł, y, kubeł, y, zimny kubeł zimnej wody, zimny, zimny kubeł zimnej wody, zimny kubeł gorącej wody, zimny kubeł lodu, i, i, wtedy, I wtedy, i wtedy tam zapaliła się chyba lampa ostrzegawcza Bertusowi Serwasowi trochę za a tym zimnym kuble. Tak. No dobrze, no dobrze, no ale zapaliła, mu, teraz, się lampka, zapaliła ona... mu się lampka, po czym trzy po czym, yy, yy, sezony później yy, yy, osiąga no. największy sukces tak. w historii polskiej piłki ale, ręcznej. Ale, no. to, co, ale to, co na jesieni ubiegłego roku zrobiło Wiwe yy, przegrywając yy, kolejne mecze w Lidze mistrzów i praktycznie tracąc szansę na zajęcie pierwszego miejsca. To jak się mają słowa Bertusa, że on rozmawiał i yy, rozmawiali już o tym jeszcze, je, jeszcze w wakacje i w czerwcu tak naprawdę były, były pierwsze rozmowy na ten temat. Ja mam wrażenie, że tam generalnie yy, Bertus Servas cały czas szukał kogoś, kto będzie miał jakąś inną, yy, świeższą, nowszą, in, inną, może nie lepszą yy, yy, yy, yy, w jakimś tam sensie, ale coś, yy, coś zmieni, dlatego, że Bertus ma jasno określony cel. On chce wygrać Ligę Mistrzów. On ja nie że... interesuje Final Four, żeby to zrobić okazało się, że, okazało się, że jeżeli zajmiesz trzecie miejsce w grupie teraz, możesz trafić od razu po wyjściu z grupy na Weszprem albo na Barcelonę i skończyć swój udział w Lidze Mistrzów w tym roku. I Duszej Bajowowi został postawiony cel pod tytułem wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Znaczy nie sądzę, żeby go rozliczali za ten sezon jeszcze aż tak bardzo, który przejmuje w połowie trochę. tak? Znaczy, no, Natomiast do... nie, no myślę, że jeżeli, jeżeli powstał pomysł, nie, nie wiem kiedy, w którymś momencie, że Wenta już... Znaczy on powstał już, wcześniej moim zdaniem. No, niezależnie, że Wenta już nie wiem wypalił się, czy, czy Serwas uważa, że on już więcej z tą różną nie osiągnie, to szukał trenera lepszego. Co nie jest proste, nie, bo nie Wenta jest, jest jednym tak. z najlepszych na świecie, więc trudno nagle znaleźć lepszego, albo chociaż równie dobrego. No więc podejrzewam, że trochę musiało zejść, zanim namówił kogoś takiego do, szczególnie, do przyjścia. Szcz, szczególnie, że on miał kilka ofert, bo wiadomo, że w Hiszpanii on pracował I chwała, nie... I fała mu za to zresztą, bo... No ale mian, słuchajcie, słuchajcie, bo, rozmawiamy, bo rozmawiamy, rozmawiamy o tym, że to, to wymagało czasu. Je, je przypominam, że w zeszłym roku Bogdan Wenta osiągnął największy sukces no tak, ale, w historii klubowej może, polskiej ale może piłki ręcznej. może tak była wcześniej podjęta? Może. A, a, może, a może na jesieni wtedy, kiedy drużyna przegrywała mecze z potencjalnie słabszymi rywalami w Lidze Mistrzów i skazywała się z pewnego po zwycięstwie nad THW Kill na przykład. Przegrywa później z, z Duńczykami mecz no tak, no. dwa po kolei tak z drużyną, którą mieli zamieść. Przegrywa się dwa takie mecze i okazuje się, że nagle ląduje na trzecim miejscu i Bertusowi się w tym momencie zapala ostrzegawcze światło. I co będzie, jeżeli zajmiemy trzecie miejsce, przegramy mecz w 1.16? Jest dla nas... Dla Vive to jest rok stracony w tym układzie, tak? Bo yy, to, yy, to, to, dla Vive obowiązkiem jest wygranie Ligi. Nie no, to, to nawet... Trud... Wiadomo, no, ale tak, no. nie Liga jest celem. Celem jest Liga Misji. No, Final, tak. Final Four, jeżeli by Vive weszło, tak, to nie robi kroku wstecz. Ale, e, ale też nie robi w przód. już w momencie, robię, tak. to, to, to, to, to jest mało tych kroków. Ja myślę, ja, ja, <grym> myślę, i ja, ja myślę, że, że, że, że tak czy inaczej celem jest e, e, awans do Final Four. To znaczy wiadomo, tak, no że, że, że h, h, awansuje się po to, żeby grać o wygraną, ale myślę, że, że, że nikt nie będzie rozczarowany z samym awansem no, do Final to, Four wiadomo, a później to jest nie Na tym poziomie nigdy nie zagwarantujesz sobie. Czterech drużyn najlepszych drużyn europejskich, tu po prostu zresztą zeszły roki, zeszły finał, final four pokazuje, że Różna miała tak. być najsłabsza. Miała Miałem być najsłabsza i zdobywać to, no to, to tutaj, tutaj to bym już tak nie, nie, nie, nie liczył. Znaczy, to jest bardzo zaskakujące. Zaskakujące zostawienie... Znaczy Wenta pewnie został w klubie dlatego, że chodzi o rozwiązanie kontraktu byłoby zbyt kosztowne. Znaczy wiesz, Wenta w ja myślę, też się że... nigdy w tym momencie nie pali on sam powiedział, że fajnie, że on, bo to jest dla niego coś zupełnie nowego, tak? To, to wiesz, to są, są znane wypadki trenerów, no przecież człowiek, który wygrał teraz z Hamburgiem Ligę Mistrzów, też był przez 2 czy trzy lata nie pamiętam, jak się nazywa, Szwalb chyba dwa czy trzy lata w ogóle nie pracował przy piłce ręcznej potem nagle wrócił i wygrywali i wygrywali z Hamburgiem i Wenta, Wenta warsztatu swojego nie zapomni, charyzmy się nagle nie pozbędzie, a od takiego duszej bajewa może się może się też kilku rzeczy nauczyć, bo to jest trener, który pracował ze wszystkimi absolutnie najlepszymi piłkarzami ręcznymi świata. No, ale widzisz opinie, opinię, widzisz, bo, bo, bo to też, też trzeba wziąć pod uwagę jaką ma na przykład opinie Wenta wśród zawodników. Wenta to już jak, jak prowadził polską reprezentację to już wtedy mówiło się, chociaż bardzo po cichu, że zawodnicy nie lubią Wenty. Trenera nie trzeba lubić. Okej, okay. to, ale to ma, ma też wpływ na to, jak się z nim współpracuje. To jest, to jest i, i jedna kwestia. Druga kwestia, że Wenta też nie należał do... Y, miał taką opinię osoby, która niespecjalnie słucha innych. To też ma to znaczenie i to Wiesz, i, i to są, to są znaczy, opinie... Do momentu, dopóki trener Poczno, i drużyna wygrywają... Żaden wielki trener nie, nie, nie słucha innych i na tym polega jego wielkość. Że... Pod warunkiem, że wygrywa, tak? Pod warunkiem, że no, wygrywa, więc, tak. Więc, więc tutaj, też słabo słuchał innych. No, no. Ale nie wygrywa. Ale nie, wygrywa. <śmiech> no. nie, ale ja, ja bym stawiał na to, że jednak trener, który osiąga jakiś sukces... Yy, no wiesz, to, to prowadzenie drużyny to nie jest prosta sprawa, bo to jest z reguły kilku facetów, czy to piłka ręczna, czy nożna, każdy ze swoimi ambicjami, każdy ze no, swoimi. Myślę, jakimś że w tam takiej różnymi... ręcznej jest to nawet trudniej, bo jest tam są ludzie z bardzo trudniej, mocnymi charakterami. Tak. Eee, więc tam nie bardzo można sobie dać wejść na głowę. No, tu to, to, to znowu przytoczę pana Domeneka, który dał sobie wejść na głowę i skończyło się to słabo. Nie, no nie chodzi mi o wejście na głowę, no, ale rzecz w tym, że jeżeli wiesz, masz do czynienia z zawodnikami, że zawodnicy cię nie lubią. Ja rozumiem szacunek, szacunek, ale znaczy, wiesz, masz lubią. kilka lat pracy. Mistrzostwa, mistrzostwa w 2007-2009 tak, roku, Mistrzostwa Świata, to tam była taka chemia w tym zespole, że było widać, że oni się uwęty... Przecież on tą drużynę zbudował na prywatnych kontaktach z zawodnikami. No, to, widzisz, no widzisz, no widzisz, to mamy, to mamy inne wiadomości na ten temat, no. No to był to, ci ludzie, przecież ta reprezentacja przed wętą nie istniała. No nie, no wiesz, teraz to, to, nie, w Artu, rzecz, to Artur, nie w tym Artur, rzecz, to nie w tym rzecz, czy istniała, czy nie. Sobie... Chodzi, chodzi, chodzi o to, chodzi o to, że. Część zawodników, nie mówię, że wszyscy, była no, jest taka jest opinia, ludzi że, drugiej, za, no. że bardzo ludzi, że, że po prostu to nie znoszą. No teraz nie w tym rzecz. Oni grali sobie... piłkę, wychodzili, bo taki jest ich zawód. No My też, ale... jak rozmawialiśmy z Filipem, który mówił, po prostu i, i była rozmowa na temat wymiany trenera akurat Biglera i, i jak, się, jak się pojawił w polskiej w polskiej reprezentacji i, i, i wszyscy byliśmy zdziwieni ty, tym wyborem, a, a Filip powiedział, to nie ma znaczenia, po prostu masz wyjść na, na parkiet i grać. No ale to jest Tylko że tak tak? zupełnie inny jest inaczej, kiedy wychodzisz w reprezentacji i spotykasz się, wiesz. 10 razy w roku, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja w klubie, w którym przebywasz na co dzień i widzisz się no z tym tak, y na ze sobą trzy razy dziennie, czy dwa. Nie, no bo właśnie mówię, no będę wracał do tego, że Artur Siódmia, który teraz, nie wiem, miesiąc temu miał ten mecz swój taki pokazowy, no jednak zaprosił Wętę jako. No, kogo, no się, że nie. Tak. No, no. no ja, bardzo go nie, nie lubił, to go nie zaprosił. Panowie, ale to nie jest na zasadzie takiej, to jest układ, to jest trochę inny układ, to nie jest układ towarzyski. Nie nie, ale jak kogoś nie szuka. lubisz, to nie, z nie, to nie, to mecz, z nim nie gadasz. Męcz bo... pożegnalny to już był to, że wybitniej to towarzyska, tak? mógł zaprosić kogo tam se chciał, no, e, tak naprawdę I, i tutaj... No ale to też jest na zasadzie takim, że, że jeżeli, jeżeli taki siódmiak, który jest znany z tego słynnego rzutu w świata w Prezentacji, na którego postawił Wenta, no byłoby... Nie wiem, czy go lubił, czy nie. Nie mówię, znaczy, że nie. Mógł go zaprosić po prostu... Znaczy, z tego, co, co, bo, bo tak czy co, co inaczej nie wypadało, żeby czytam, był. Czytam no, no, słucham no. wywiadów z Siódmiakiem. To, to on akurat węte chyba lubi. No, może był ty jednym z tych niewielu. który Nie wiem. Ja, ja tego ale... nie wiem. Ja mówię tylko o tym, co słyszałem. I to... Ta, ta, pamiętam, pamiętam, że ta opinia... To znaczy, zwolnił, ta, ta historia Nikt, nikt nie ta zwolniłby historia. Wenty, wiesz, bo za tym węta Znaczy przede wszystkim za się od tego, że nie wszyscy... zwolnił. Będę tak nikt nie zwolnił, jest... Wenta jest nadal w klubie. Oficjalnie to jest, Wenty, tak, Wenty, to jest i... awans. Oficjalnie to jest awans. Dyrektor sportowy, jest... A, Dyrektor sportowy i... to jest wyższe stanowisko ja. niż, niż trener To jest, to jest tak samo jak znaczy... był awans, żeby zostać na przykład ambasadorem Wuan bator bo gdyby rzeczywiście nie było tam chemii i problemem byłby problem personalny, dlatego, że ktoś się tam z kimś nie lubi, to się usuwa kogoś takiego w ogóle z pola widzenia, tak, żeby się ludzie nie lubią. No a to no. Wente akurat ciężko by było tak usunąć. Także to no to raz, jest, dwa, że tam nie wiadomo, jaki ta tak je tak jak kontakt no, tak, podpisany. Murinio z realu poleciał. Ale druga, druga, bo wszyscy chcieli tego. I, i on. I, no ale to i jak, jego jak się człowiek, wypala no. pewien projekt, to tak jest, że wszyscy tego chcą i się rozwodzą wtedy. No. Znaczy, no nie wiem, no, ja, dla, mnie, dla mnie to jest zaskakujące. Znaczy, tak samo jak zaskakujące były nie, niespodziewane porażki, właśnie w lidze mistrzów choćby z duńczykami. To, to, to, to było absolutnie kuriozalne i takie porażki niestety się zdarzały. i to znaczy było widać, że drużyna, że drużyna w pewnym momencie jest w ogóle nie funkcjonuje. tak i paradoksalnie mając najlepszego kołowego świata i mając genialne skrzydła, nie gramy skrzydłami, nie gramy kołowym. No właśnie, wszystkie bramki no. rzucają zawodnicy obwodowi, tak? A, i, I w tym momencie, w tym momencie musisz, ty jako właściciel klubu Bertus Servas musisz myśleć, halo, nie po to sprowadzam Ciupicza, nie po to sprowadzam szczleka, nie po to sprowadzam Aginagalną i płacę im najwyższe kontrakty w Polsce żeby ci zawodnicy wchodzili na 4-5 minut w meczu bo tak ostatnio bywało, że Strlek wchodził na 5 na minut, a nie był kontuzjowany. Że Agina Galde wchodził tylko wykonywać rzuty karne i to dopiero po tym, jak czupić pierwszego karnego popsu. Nie? I no to trochę, trochę nie tak. Nie? No dobrze, no ale to dlaczego, dlaczego Wenta ich nie wypuszcza? Myślisz, że to było podyktowane ja wiem, taktyką? Ale to, to też nie ale to, to, no to, to, jest, to, jest, jest, to też jest tajemnicą Poliszyna, że szatnia jest podzielona i że trzeba zacząć tym inaczej i zarządzać. Dlatego, że obóz chorwacki, to o czym mówiłem w momencie, kiedy przychodził Wenio Loserz, że za dużo grzybów w barszcz. Jednej nacji. <śmiech> barsz No W No, za dużo. Chorwacki barszcz. Generalnie jest, generalnie Grzesiek Tkaczyk na przykład pobił się, pobił się na treningu ostatnio z, z tym, Jezus, jak on się nazywa, z Denisem Bunticzem, tak? I jest tak, że są Polacy z jednej strony, są Chorwaci i Zorman z drugiej, tak? Są dwa obozy w drużynie. Jeżeli i przychodzi w tym momencie trener, który jest zupełnie z boku, z ogromnym autorytetem u każdego z tych zawodników, dlatego, że każdy z nich jego zna. jeszcze niektórzy z nim grali w piłkę ręczną. Czyli z można powiedzieć, że tak, z, z tego, co mówisz, wynika, że to zawodnicy zmienili trenera? Nie, nie, to ja myślę, że ja myślę, że nie byłoby problemu, gdyby Bertus Serwas nie miał ambicji pod tytułem zwycięstwo w lidze mistrzów typu, wiesz. Znaczy, gdyby nie miał tego typu ambicji, to w ogóle nie byłoby tego, znaczy, no, nie, nie, nie ma takiej prostej odpowiedzi, że zwolnił piłkarze, zwolnił ten, zwolnił nie. tam, no, to jest proces taki trochę Poza tym nie zwolnił, tylko awansowo, awansowali go. Tak. E, nie, no Oczywiście, że, to, że, że, że tak, a poza tym to jest też tak, znaczy, że... ale Z drugiej strony popatrzcie, czy, um, czy Wenta jest tego typu człowiekiem, że zgodziłby się na takie okopa w górę? No nie, ja myślę, że oni sami usiedli czyli do stołu i dokładnie, oni, czyli oni że de facto będą jakoś razem pracować. No tak, tata. ale ja, to ja myślę, jest że w zasadzie też nie że wytrzyma, że no. To nie jest, to nie jest po, po, posada ambasadora w, w Onebatton. Nie, ale dwa, lata, ale dwa lata to jest maks, co ja mu daję poza... poza nie ja myślę, ja że myśl, to będzie trwało ja dużo myśl, krócej. bardzo szybko dostanie ofertę z jakiegoś klubu. Ja myślę, że, że to jest, że to jest, że to jest i, i, tylko i wyłącznie... W że włącznie... to już nie ma klubów. Jest jeden. No to jest prawda. <laughs> ja ale ale nie pręd... to jest jego kierunek. No. Prędzej, prędzej, prędzej widzę, widzę, widzę takie rozwiązanie, że oni się po prostu z Bertusem dogadali na zasadzie takiej, że ja zostaję, nie rozwiązujemy kontraktu i zostaję dotąd, dopóki nie, nie, nie będę, dostanie dobrej oferty. dostanie to jest na takiej zasadzie. Pewnie dostanie taką ofertę. I to dostanie stopowej po prostu Niebiet niemieckiej, no bo umówmy się, no to jest to jest trener, który w trzech ostatnich latach był zawsze w pierwszej czwórce, trójce a raz był wybierany w ogóle trenerem roku yy, na świecie yy, na, na Final Four yy, Ligi Mistrzów, to był tak fetowany zawodnik przez wszystkich kibiców na trybunach, jak wychodził, to to całe 20 tysięcy na Langse Arena wstawało i dostawało klaski na stojąco, był fetowany tak jak w hali w Kielcach, także i, i wszędzie będzie tak przyjmowany, dlatego, że to jest postać charyzmatyczna yy, wielce i świetny fachowiec, ale tak jak mówię, no, jeżeli komuś się zapala lampa ostrzegawcza, jak coś się gdzieś wypala i nadarza się taka okazja, że możemy, że możemy że, możemy wziąć, że możemy, wziąć, możemy, wziąć kogoś z absolutnie światowego topu, tak? No to ja myślę, ja myślę, że to jest decyzja, na której wszyscy zyskują w tym momencie. Może oprócz, oprócz Wenty, który już nie jest trenerem. Znaczy to ale czy jeżeli... zyskują, to czy zyskują czy nie, to, to ja bym okaże. poczekał za pół roku. Nie, to to oczywiście. Ja, ja bym ten temat już tak, powoli tak, kończył, tak. bo myślę, że to, a, jeszcze apro, tylko jeszcze, no, apro, a propos i nie a propos, a propos tego, tak się przypomniały dwie takie dykteriki z książki. Pana Szamotulskiego, a propos właśnie tego, jak czasami próbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania, posługując się... Zachęcamy naszych słuchaczy do czytania książek. Do czytania, tak. O, o, nie, o to trzeci podcast z rzędu chyba zachęcamy. Przynajmniej ja. E, jak ktoś czasem zastanawiamy, czemu dany zawodnik, nie wiem, nie jest powoływany do to kadry. Powoływany, albo czemu nie gra i, i jakby skąd się biorą te różne rzeczy, no to czasami są bardzo prozaiczne historie. Na przykład nie jest tam wymieniony z nazwiska piłkarz reprezentacji, ale był to za czasów trenera Janasa. Ten trener Janas y, wszedł do pokoju, gdy trwała balanga. No, to trener Janas akurat na balangi pozwalał, bo sam był piłkarzem i nie był święty. Ale wszedł do pokoju w momencie, jak jeden z piłkarzy postanowił zrobić striptease dla kolegów i po prostu y, on stał wszedł do pokoju, a ten piłkarz był z niego tyłem, więc nie widział trenera Janasa. No i powiedział tylko, striptease sobie robisz, to już cię więcej nie powołam. I rzeczywiście go już nigdy więcej nie powołał. Dla przykładu. Tak. I dziennikarze pewnie mogli wtedy zastanawiać się, czemu taki dobry piłkarz tu strzela gole, nie jest powoływany, trener nas go pomija, a tutaj... No to właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, czy to nie chodzi na przykład o to stosunki trener-piłkarza. Tylko tyle, że, że zrobił striptease. A druga, druga to już genialna historia z trenera Wójcika, Matko A, sprzed. Pamiętny, <laughs> pamiętny mecz za trenera Wójcika w Anglii. Mm -hmm. Z w Anglii. Przed meczem, to ja to nawet pamiętam, w świetnej formie był Artur Wichniarek. On naprawdę grał mm -hmm. w tej... tej no stoi... Armini Bielefeld, tak, tak, tak zwany odówczas Król Artur. No I no tak, tak, do tej okazało, pory jest najlepszym strzelcem w historii on zawsze Pyskaty był poza e, Nie, to nie o to chodziło. Chodziło nie? o to, że e, Szamotulski, który był tam, e, nie wiem czy był, czy ktoś mu o tym mówił, nie pamiętam, rezerwowym urezerwałem w tym meczu. Możliwe. mogę mieszać. W każdym razie rozmowa jest taka, że przyjeżdża pan właściciel Widzewa, i Pawelec i jest scena przed szatnią, bo wujcik Wichniarka nie wystawił do, do tego meczu. No i rozmowa jest taka krótka. Janusz, nie wygupiaj się. Dam ci w poniedziałek. To Wichniarek zagra w poniedziałek. <śmiech> No to... <głos> I dlaczego na strzelec nie zagrał, no bo gdzieś tam pewnie Wójcik się spodziewał, no, że, że, że mu zagra. No to, no, to bardzo jest ciekawa historia. historia nie, no, bo wtedy jeszcze musiał musiał Wichniak jeszcze widzę wygrać. A wracają, a jeszcze wracają. No ale, no, ale to, to jest. No, Ale to co, co narażał własną drużynę, własną reputację jako trenera grając z Anglią dlatego... Ci, Janusz Wójcik. No tak. <głos> <głos> Nie, no Czy, to przecież ten... a, a redaktor Zawada pamięta, to ra, razem byliśmy w, że tak, tak powiem, w warszawskim Szfajku. restauracji Szwajk, tak. gdzie widziałem po prostu no. tak. Potem dziwnym trafem spadł ze schodów albo jechał pod Dwóch prąd. tylko, że tak powiem, polskich słynne, słynne. Dwie tylko słynne postacie polskiego sportu widziałem w takim stanie. No jeszcze Olkowski. Nie, ale druga Trąkowicz. taka, to nie zapomnę, to był trener Apoloniusz Steiner. No. Który z progu no miłość. Tak. <śmiech> A jeszcze wracając do powołań i, i przez przypadek zupełnie do piłki ręcznej, bo właśnie się dzisiaj dowiedziałem z mediów, że zawodnik Gliński, skrzydłowy, jest kontuzjowany. I dlatego nie jedzie na mistrzostwa. A tak się składa, że z zawodnikiem Glińskim widziałem się 6 dni temu w Kielcach. Spotkałem go w sklepie i tam zamieniliśmy dwa słowa. No, generalnie zdrowy jest jak byk. Nie, nic mu nie jest, a od tamtej pory nie rozegrał żadnego meczu. No ale może e... się potknął, albo na przykład trzymał, trzymał nogi nie. na stole, jak słynny nie, przypadek nie, nie. Nie znaczy, czy... w Niemczech. Ogóle... Albo pod prysznicem. No nie, tak. po prostu Perfumeł powied... po... na powied... przykład. A co ciekawe, ostatnio występując w barwach drużyny Parko Narko, w meczu z okazji świąt Bożego Narodzenia, nasz kolega Adaś... Y... Bo w Nowym Roku ci nie było. No nie było mnie, bo chory był. właśnie. Ale Adaś upuścił perfumy, <śmiech> które mu się po meczu, które mu się potłukły, nie wbiły mu się w nogę, ale potłukły się. A ja zauważyłem u siebie, że jak mi coś leci na ziemię, to próbuję to łapać na stopę. No to tak. Ale ja ja ja, ja to, to jest odruch. To jest no odruch, więc jeżeli tak. Kanizares łapał perfumy na stopę, to też mógł sobie zrobić krzywdę. No i tak samo mogłoby być. No to wiesz. No to może sobie coś właściwie No, no i tak samo mogłoby być. Ja No ale właśnie, Nie, no nie. Yy, znaczy tutaj, tu jest... Znaczy, mnie zadziwia jedno, bo... Yy, ja ostatnio, przepraszam, bo Biglet, że, ci, że ci no? wajde, y, łapałem na stopę, y, y, goliłem sobie brodę takim trymerem i on mi upadł, ale cały czas działał, a był bez znaczy... żadnej osłonki, czyli te osłony, cały chodziły, Tak, i postanowiłem złapać go na stopę, ale niestety złapałem go na stopę tymi ostrzami. Tymi... Dobrze, że ty drwalem nie <laughs> jesteś. Które przez chwilę tak mi trochę mieliły w skórze. No. <laughs> Ojej, nie. Wspomniało <laughs> mi się. No, a wracając o, do tych powołań, to, to, redaktor, to, yy, to, to przeczytałem dyktareiki. w wywiadzie z trenerem Biglerem, że powiedział, że pracujemy nad grą skrzydeł i, i, i szybkim kontratakiem. A potem no, czyli zobaczy... generalnie nad tym, nad czym pracują wszystkie najlepsze reprezentacje tak. na świecie. A potem zobaczyłem, kogo powołał na skrzydła, bo dzisiaj oprócz Glińskiego nie powołał również Kuchczyńskiego, tak, który to jest prawda. jednym z najlepszych strzelców naszej ligi. Yy, I generalnie nie wziął trzech najlepszych skrzydłowych, yy, nie wziął na te mistrzostwa do Danii. Yy, bo w ogóle z Jachlewskim, który jest w życiowej formie od ponad roku, yy, w ogóle Bigler nie rozmawia. Jachlewski nie lubi się Można z Biglerem. Żeby... Nie, nie lubią się po prostu. Ja no. powiedział, że no właśnie, trenerem, właśnie, to nie no będzie no miał. No to są właśnie, to jest to są właśnie te kwestie, że to coś no może być. Czyli dobry, generalnie ale... rzecz biorąc, tak nie bardzo, wiesz, kontynuując twój wątek. To generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że nie bardzo o czym mam rozmawiać w <grymne> No jest, jest, jest, czy znaczy tak, bo jedzie, jedzie Daszek, jedzie, jedzie, nie wiem czy Daszek jedzie, w końcu nie pamiętam, jedzie Wiśniewski, który dla mnie jest zawodnikiem, który w ważnych, trudnych meczach do pierwszego no, walnięcia łokciem gra. Jest bardzo, bardzo przereklamowany niestety. No, bardzo, bardzo. Jedzie na przykład Kubistal, tak? Jako który, skrzydłowy? Nie, nie, jako rozrywający. No, <grymne> to by było no, zaskoczenie. Nie, bo, nie bo, bo koniec. W ogóle jedzie trzech skrzydłowych. W ogóle na mistrzostwa no, jedzie z ale którego już nawet z, w Płocku nie chcieli no, to już... no tak, ale jeśli ja no. w ogóle trzech skrzydłowych z czego najlepszy jest Wiśniewski no to kurde, o czym my rozmawiamy? dwóch debiutantów i Wiśniewski a, a, a, zostają, a zostają w kraju na przykład, na, na przykład tacy zawodnicy jak Kuchczyński, Gliński czy Jachlewski akurat wszyscy najszybciej biegający oprócz Glińskiego, on akurat do kontry to może nie lata tak szybko jak, jak Kuchczyński jak ja, ja, się, ja się do trenera Bieglera nie przekonam ja chyba, chyba nie. że zdobędzie jakieś mistrzostwo znaczy, teraz w nie no mistrzostwo mistrzostwo to nie, no jakby, jakby jak, znaczy, ja, ja uważam, że. Znaczy, ja wiem, że przyszedł w trudnym momencie. bo... Nie... Znaczy, w trudnym momencie i trafił fatalną grupę na dzień dobry na mistrzostwo. Znaczy, nie, do... chodzi o to, że w ogóle przed trudnym momencie, bo w Polsce jakby cały czas jeszcze trochę chyba żyjemy tym, że jesteśmy potęgą w piłce ręcznej. nie nigdy nie byliśmy. Byliśmy przez chwilę, tak? A... Ale to, to była potęga taka chwilowa, stworzona no, Taka na chwilę, dokładnie. Stworzona chwilowo z tego, co najlepsze, bez żadnego zaplecza, bez żadnego wsparcia, dokładnie. bez Tych związku, się... bez napływu... Przypomina to totalne. trochę to, historię trochę... polskich siatkarek. Tak, Siatkarzy trochę... też trochę powoli tak. zaczyna to przypominać. Chociaż siatkarze dłużej. Ja Bo to nie, nie jest potęga dłużej, systemowa, tam... jaką była Szwecja nie, no, czy Francja. Ten... też dość długo, no przecież to były no tak, dwa tak. złote medale. No ale na przykład teraz ten ruch, który, który, ten, ten, ten, to co się wydarzyło no teraz było... z, tym, z tymi no to, powrotami to, to było... i tak to dalej. Właśnie, no nie wiem czy pamiętacie jakoś, to... nie wiem, ze 3-4 miesiące temu jak y... widziałem wywiad... Y z Witoldem Romanem, który w tej chwili chyba jest mhm. szefem związku, czyli no nie, szefem związku nie jest, ale jest kimś tam ważnym w związku, który właśnie mówił, że... Ja w ogóle pana Witka lubię, on czasami z reguły gada sensowne rzeczy, ale wtedy mi zadziwił, bo powiedział właśnie, że w sporcie jest tak, że jak masz mało czasu na przygotowania, a masz jakiś ważny turniej i trzeba na to nim zrobić najlepszy. wynik, to powołujesz... Nie, to powołujesz z doświadczonych. A. No, tak. no i niestety tak to zrobiono tym, tym razem, że nie powołano najlepszej drużyny, tylko wyciągnięto drużynę Niemczyka niemalże mm -hmm. no I, tak, no. i, i wydawało im się, że jak powołamy drużynę że Niemczyka, ugrę. to one w, w, ze wszystkimi wygrają i ten. bardziej, że te dziewczyny... No prawie w, wygrały ze wszystkimi, z Belgią nie wygrano. No wiesz, tylko że z Hiszpanią i ze Szwajcarią to, to no tak. nie był wielki problem wygrać. Chodziło, właściwie chodziło tylko o mecz z Belgią w tym momencie. <laughs> I generalnie... A Skowrońska e... powiedziała, że więcej w kadrze nie zagra, Znaczy się nie zmieni. Większość tych dziewczyn jeszcze przed tym turniejem... Powiedziała, mówiła, że w ogóle nie jedzie na Mistrzostwa Świata. Oficjalnie, jeżeli im się uda oficjalnie albo nieoficjalnie wracają tylko na ten turniej. Zostały o. poproszone o pomoc, żeby zagrać w tym turnieju, wywalczyć awans, ale na Mistrzostwa nie jadą. one nie jadą. Mm. Więc, no Świetny to, pomysł. Nie? Pomysł był totalnie bez sensu. Yy, z góry, I z góry skazany na porażkę niestety. No i tak się to skończyło. Mm. A tutaj No to, to w ogóle dziwnie, do... no, bo, no, no. bo, bo jeszcze a propos yy, bo tych powołań, no to też yy, yy, Witold Roman zaczął opowiadać yy, niedawno o tym, że trzeba z tym zrobić właśnie porządek, że dlaczego w polskich kadrach i męskiej, i żeńskiej ciągle jest tak, że nie grają najlepsi. No, bo w obu kadrach się zrobiło tak teraz, że z zawodników, którzy się, i zawodnicze, które się, którzy się obrazili, bo z różnych powodów pozasportowych nie grają w kadrze, to można złożyć różnę silniejszą niż ta, która, która gra mhm. często gęsto. No, i on wymyślił, że on znalazł jakiś przepis w ustawie, to jest taki, że jak ktoś dostaje powołanie, to, musi, to musi grać. I oni mają zamiar z tego korzystać. To też bzdura. Niech, niech, niech mnie ktoś zmusi, żebym podniósł ręce do góry, stając Dokładnie, taśni. bo pewnie mogę zmusić kogoś, żebym na próbowanie <głosy> przyjechał, no bo nie ma wyjścia. Że, tak? Zmuszą mnie, żebym na boisko wyszedł. Niech mnie zmuszą do grania. No do grania to jeszcze tak, no do grania dobrze już na pewno nie W historii zna takie przypadki, że, że, że wychodziło to na dobre na przykład, jeżeli się tam nie powywowało pojedynczych zawodników. Nie, czasami tak bywało. No, no dobrze. Nie złożyć drużynę z tak którzy nie chcą grać z drużyną. No ale to już jest... To, no to, to nie wyjdzie. To, to nie ma szans. Naprawdę, lepiej powołać sześciu teoretycznie nie, no, zdecydowanie gorszych, tak, no, no. którzy chcą grać, niż, niż tych teoretycznie lepszych, którzy po prostu nie chcą. Chyba, dobrać. że jakiś nie, drobny szantażyk nie no generalnie, no, generalnie idea jest taka, że po to się powołuje takiego, ani innego te, człowieka na selekcjonera, żeby mu zaufać, że jego powołania to umiał, będzie jego Żeby miał ludzi powołać. Jego, <śmiech> jego, <śmiech> jego, ale wiesz, chodzi o to, to że jego powołania to... będą do słusznym wyborem. No, to Ufa coś. się takiemu człowiekowi. No to jest tak samo, jak, jak przychodził trener Liverpoolu i przyniósł 180 stron sorry, tego, sorry. Który, tego, który teraz jest Brown. zapomniany tak, tak, przyszedł i przyniósł 180 stronicowe wypracowanie na, ten temat, na temat tego jak zamierza prowadzić Liverpool i jak to wyglądać, co no, zresztą mówiliśmy, co się śmialiśmy że, że jak, ile tak stron jest, przyniósł, tak, tego nie przeczytał i, i ile stron przyniósł na wałka. No ale wiesz, ale ukur... akurat I wiesz, jest, i jestem chodzi... w stanie uwierzyć, że Brendan Rogers wie, jak chce, żeby jego drużyna grała, bo to widać po tym, jak Liverpool gra w no piłkę. No dobrze, no ale w momencie, w którym go zatrudniano, no, to nie wiadomo było, że Liverpool będzie aż tak grał w piłkę, nie? No w ten sposób. Znaczy, no, no, patrząc to wiesz, na to, jak grała Słonzy i Rodgersa, można było mieć złudzenia, no, że... No to tak samo jak, no, jak Eventor bardziej nawet nadzieje. nie przełożyło. Tak, tak z Mojsem się nie przełożyło, ale na przykład widać już, jest odpowiedź na to, czy, czy, czy będą utrzymywać Mojsa na, na stanowisku trenera, czy nie. No, że podobno Manchester United powiedział, że w najbliższych trzech latach może wydać 240 milionów na zakupy tak, tak, tak. nowych piłkarzy, tak, tak. Nowych piłkarzy. Trzeba więc było, chyba, trzeba chyba, chyba nie będą zwalniać ja czekam na ten moment bo jak ogląda się mecze Manchesteru i czasem pokazują ser Alexa ja Czeka moment, kiedy on wstanie i zejdzie na Zejdzie, bry. da mój sobie wpysk, wyrzuci go z ławki. Ale, ale, ale wiecie, ale... Boże, gumę, bo już nie duję tak. gumy. Prawda, ale tak. prawda, Boże, gumę, prawda, gumę do prawda jest taka, że to ludzie ludziom zgotowali ten los. To, to, to ser. Alex nie, nie kupował konsekwentnie przez parę lat kreatywnych pomocników. Nie zastąpił nikim z KOLSA, KINA, tak, Beckhama i tak dalej. Tak? o tym. Nie, e... no, chodzi mi o to, mi o to że, że mówię, że mamy odpowiedź po prostu na to, że. A wystarczyło kupić. Snydera w odpowiednim momencie może zrobił striptease akurat jak go no. podglądał no. no a teraz jeszcze a jeszcze okazało... Murinio brakuje w tym odcinku no, Mourinho nie brakuje dlatego, że właśnie się okazuje, że on się nie będzie wypowiadał na temat zakupu Runeja do Chelsea ja dzisiaj byłem na jakichś twitterach dziennikarzy angielskich Zbogę przed Czytałem tweety, znaczy i okazało się, że na mecz właśnie ze Swansea bodajże w tej kolejce zdrowy Wayne Rooney nie został powołany. Z powodu nie wiadomo jakiego. No nie, to no. a, a z drugiej strony nie chcą komentować jego przejścia do Chelsea w, w najbliższym czasie. No tak jeszcze no. wracając z tymi polskimi trenerami, to ostatnio, znaczy polskimi trenerami polskich pre prezentacji przeróżnych to jakoś słabo wychodzi, bo ten bilder nieszczęsny e, Bauerman, którego już właściwie nie już nie ma, tak. e, jest opisany konkurs, w którym e, nawet e, widziałem taką wypowiedź kogoś tam ze związku, że ale ten Bauerman może wystartować w tym konkursie. A, a, o, to bardzo ciekawe. Także miło. No to, to super. E, o, jakby tak było. O, a... To byłby. <laughs> tak, jakby teraz go wygrał. To by był to, to by jeden z kolejnych dobrych <laughs> pomysłów po polskim Związku Piłki no tak. Trener Makowski też mam wrażenie, że nie bardzo ma pomysł, co, co z tą drużyną robić i kogo tam powoływać. No, jeden człowiek z głową to jest facet to nazywa się Idorna niejaki. No który ma trochę łatwiej, bo trenuje różne młodzieżową. I... Znaczy łatwiej i niełatwiej, dlatego że we, we, weź pod uwagę, że bo ja tam z, z kilkoma też z tymi jego piłkarzami rozmawiałem, oni wszyscy wiedzą, że on musi obserwować tak naprawdę kilkudziesięciu innych piłkarzy, prowadząc jednocześnie tych, których prowadzi, bo on się musi mieścić w widełkach wiekowych. No tak. I on musi, żeby zachować... A jeszcze nigdy, jeszcze nigdy nie wie, kogo mu akurat tak, zabierze. Zabierze. zabierze akurat więc, przed meczem. Więc on, więc on ma strasznie dużo niewdzięcznej roboty, która polega jednocześnie na oglądaniu zawodników. No ale i to tak jest z trenerami drużyny no, młodzieżowy. No tak, ale, ale, ale przynajmniej wtedy wiesz, że jeżeli taki trener na takim poluć się wykaże, to możesz spokojnie zrobić to, co chcieli zrobić z trenerem dzisiaj Gwiazdo Odcinka Wójcikiem. Czyli zmieniamy szyld i jedziemy dalej. Tak? Po, po to że to właśnie, i... niestety, nie zawsze się nie... sprawdza. No? No, no, no. Trener, bo... trener młodzieżowy nie zawsze się sprawdza w dorosłej piłce. No, no tak, bo to, Znowu bo... przytoczę nieśmiertelny przykład ostatnio mój, czyli ten Radomeneka. Kto już przytaczał redaktor w ostatnim. Tak, to to nie, nie, nie, nie wszyscy mają taki warsztat jak Guardiola, że przechodząc z czwartej i trzeciej ligi do pierwszej drużyny potrafią wygrać wszystko. No to nie, nie u wszystkich tak to działa. tak? No Swoją i też nie, nie, nie, nie każdy, nie każdy ma to, miał takich zawodników. No, pana Sąskiego, to no ale tych zawodników też czał wprowadzić, Okazało się, że jak Guardiola odszedł, to już wcale później ci sami zawodnicy już nie grali tak jak, tak jak grali u niego. A byli ci sami, tak, a, ale, nawet, ale, a nawet kilku lepszych. Ale myślę, że tacy zawodnicy pomagają, nie przeszkadzają. Ale, ale weź pod uwagę, że tak naprawdę największym sukcesem Guardioli było to, że wyjął z czwartej ligi Busquetsa czy Pedro, i z tych zawodników, bez wielkich transferów, wywalając Ronaldinho, pozbywając się później Eto i Deco. I tych zawodników zastąpił zawodnikami czwartoligowymi. Yy, I na tym polegała jego wielkość. Potem oczywiście popełniał różne błędy, jak ze Zlatanem i tak dalej. mogliśmy o tym gadać z godzinami. Ale generalnie, ale generalnie okazuje się, że wszyscy mówią, zobaczycie jaki, jaki mocny będzie ten Guardiola, jak pójdzie do Monachium. No i co? 8 on... punktów przewagi nad drugą drużyną? Czy te ile oni tam mają? Liga, jest liga, liga idzie w cuglach wygrywać. Tak? I niby inny kraj, niby inna filozofia. Język już okazał się, że w roku panował. Dało się, dało się przystosować. Nauczył drużynę grać. Umie wykorzystać potencjał, potencjał ekipy. Wszyscy zasuwają aż miło. Przypomnijcie sobie, jak grał Roben, Albo Ribery, jakie fochy strzelali jeszcze. W zeszłym roku? No, bili no to dobrze. W zeszłym roku grali nie najgorzej. No, zabierali no, sobie w wielkich tak. rzutach karnych. No nie, Robben grał, grał bardzo zły sezon. W zeszłym roku? Poprzedni. A jeszcze pan, A, panie to, nie pamięta ja pan, jak się szarpali, bili się w ogóle. I była ale pamiętam, tak no, ale, ale, ale w zeszłym roku grali całkiem drużyna, fajnie. Drużyna, no. drużyna grała świetnie. No, drużyna Henkesa to była naprawdę najlepsza drużyna na świecie w tamtym okresie. Tak? No, o tym Guardiola mówię. też nie przyszedł, nie, ale w momencie, kiedy Guardiolę zatrudniali, ta drużyna nie była najlepszą na świecie też. także. Także też się zastanawiali, jak Guardiola z pierwszych podkreślań. Czy to, to końcu była, Hengesa. czy nie była, bo, nie, bo już się zgubiło. Nie, mówię, jak no nie, wszyscy bo nie, bo myśleli. Za, jak... O za nim. Mówili, to polecam a, no ta, archiwum ta, ta, ta, ta. podcastów. Tam wszystko jest. Wszyscy się zastanawiali, że drużyna Hengesa jest świetna, przyjdzie Guardiola i ją popsuje. Okazuje się, że My jej nie popsuje. My też się popsu. zastanawialiśmy. My też się zastanawialiśmy. Okazuje się, że jej nie popsuł wręcz przeciwnie, wzmacniają i to całkowicie... Znaczy, raczej nie, nie, nie sądzę, żebyśmy się zastanawiali, czy ją popsuje, czy nie. Tylko nie raczej raczej zastanawialiśmy o tym. sobie, czy sobie poradzi. Czy sobie poradzić? Tak, tak, poradzi, tak, w tym sensie. Szatmą. Nie, no bo... Raczej, raczej, raczej to, tak powiem obcą, a mm nie -hmm. swoją własną. Nie barcelońską, dla tak. Masio i tak dalej. Kiedy przychodzi, nie ma drużyny, którą sam zbudował, zawodników, który się... właśnie powyciągał z czwartej ligi, tak, tak, tylko ma na gwiazdorów, tym, nad którymi musi poza tym, zapanować. Poza tym no, generalnie, jeżeli to bierze się, nie drużyna, się nad wygrała, dalsze, tak, dalsze. Mieliśmy kasus wary. tutaj też na przykład 3. właśnie z Latana na przykład, gdzie, no. gdzie, albo, albo eto, albo takie kasusy, które wskazywały na to, że może sobie nie poradzić. A, A nie poradzenie sobie z szatką. Y, z latanem sobie nie poradził. Dlaczego na... no, po prostu z zwolnił? No i tyle. No nie, no bo. Czy... Znaczy, zwolnił. No ale z... najpierw je kupił, nie ale najpierw tak, kupił. Ale najpierw kupił za wielkie I był, pieniądze. I Czyli okazało się, że popełnił błąd, bo kupił kogoś. Wiesz, no, trzeba, no, trzeba wiedzieć, na jakiego konia się stawia. Tak? Czyli generalnie każdy ma prawo do popełniania błędów, dopóki, dopóki wiesz, to wszystko działa. Tak? U niego działało o tyle, że drużyna nadal grała fajny futbol, nadal wygrywała mecze. Jasne, nie wygrywa się Ligi Mistrzów co roku. No, to jest dosyć trudne. Ale... No, jak na razie się nikomu nie udało. W tym roku się uda. No, na to wygląda. A, a nie mów. Ja, bym, tak. znaczy, ja, by, ja no. bym poczekał. Tak. Kiedyż bym poczekał do finału. to jest Ja też bym poczekał. Ja też bym poczekał mecze, ja też mecze poczeka. Tak samo myślano, tak samo myślę, myślano o Barcelonie Guardioli. No. no i tam gdyby nie fura pecha, no to. No, no właśnie. No, no, właśnie. no dlatego właśnie. lepiej to, poczekać. czy no. fura pecha w jednym meczu czasami. Tak. Fura pecha zły dzień. Zły dzień no. albo to, że zawodnik ci nie kopnie piłki, prosto Albo Albo w drugiej minucie dostanie czerwoną kartkę, na przykład. Na przykład. No i masz. No. Ciężko, raczej także, ta także poczekajmy a propos, z tym. A, pro, a właśnie, a propos czerwonej kartki w drugiej minucie, to yy, też wyczytałem dzisiaj z kolei na yy, którejś yy, ze stron hiszpańskich, że Mourinho, znaczy Mourinho, pośrednio Mourinho, Chelsea wpycha do Realu Madryt i do Barcelony na siłę Juana Mate czyli kolejnego piłkarza, którego, którego postanowił, tak jak tego ze striptizem Miana skarać za, za coś tam, to Mourinho w każdej drużynie ma też jednego takiego, którego sobie znajdzie i go niszczy. I buduje sobie, buduje sobie autorytet kosztem, kosztem jednego bogoducha, dobrego, winnego piłkarza. Akurat przy Balotelli to nie jest dobry przykład, ale, ale miał takich piłkarzy. No, Iker Cassias chociażby, tak? Czy... A, właśnie, Cassias i Zanetti nie są w Petersburgu. Nie są. Jednak. jednak, jednak, nie, nie, jednak. Nie. nie są, nie są. Szabia Alonso, za którego Paris Saint Germain podobno miał złożyć ofertę w wysokości 30 milionów, też, też jej nie, nie przyjął, nie wiadomo czy w ogóle była, przedłużył kontrakt z Realem Madryt. No. Ale to wiesz, to, to mogła być taka informacja wiesz no po prostu rzucona, no, znaczy, żeby, żeby znaczy, mieć kartę no przetargową. Jest, no. jest okno transferowe otwarte i na przykład PSG po bardzo wielu francuskich piłkarzy, którzy grają w innych ligach, się zgłasza i chce wykładać pieniądze, bo oni też mają jakieś tam ambicje związane z tym, że mają gigantyczny budżet i mówi się teraz o tym, że chcą Antoana Griezmana kupić z San Sebastian. Jeden z moich absolutnie ulubionych piłkarzy od, od zawsze. Zawodnik, który w ogóle na, na swojej pozycji chyba jeden z dwóch, trzech najlepszych na świecie w tej chwili. Chcą kupić Pogbe z Juventusu, odkupić, a do Pogby w ogóle się ustawia kolejka, tam zawodnik 21-letni 90 milionów ma kosztować, jeżeli miałby no, ale Ja muszę powiedzieć, jak patrzyłem tak parę meczów, ostatnio Pogby widziałem, to z niego będą ludzie, naprawdę. Będą. Świetny piłkarz. Facet jest, po pierwsze, wielki, także sprawny technicznie, sprawny, technicznie doskonały, okładnie. ze świetnym uderzeniem, doskonałym przeglądem pola. Wiel wielki, siłę... pracy w no ja jaja Ture no. tylko dla innej pozycji. On chyba jest większy jeszcze od Ture trochę no. i chyba jednak jest le lepszy, technicznie. lepszy technicznie. A co jaja Ture wyprawia z rzutów wolnych w tym sezonie? Ale w ogóle co jaja Ture gra? No. No. W ogóle ale on co zawsze grał dobrze. To... I w ogóle co gra teraz Manchester City no, ostatnimi czasy? No to jest, to jest. Wreszcie gra tak jak po, na miarę budżetu, może to... No ale ma dobrego trenera. No, no to wreszcie. Prawda. wreszcie się pojawi. <laughs> Tutaj jak wiele teraz w Anglii. Nie, w, ogóle, w ogóle liga angielska paradoksalnie osłabienie Manchesteru United spowodowało, że liga w ogóle cała się zrobiła ciekawsza. To, że Rodgers jest w Liverpoolu znaczy, no, gdyby, bo, był, bo, gdyby był jeszcze mocny. Edwin tak... jest w Arsenalu, znaczy, znaczy, znaczy, Pelegrini jest w City. Ciekawie, ciekawie by było, gdyby Manchester był nadal tak mocny, jak był w zeszłym sezonie. To myślę, że byłoby ciekawie, bo w tym roku bardzo mocno doszlifowały. No, bo bo Chelsea jest nadal mocna w obronie, ale w ataku się patrzeć na nich nie da nadal. No to prawda. <śmiech> <śmiech> no ale granie najgorzej, no ale do, nie, chodzi, to... o, chodzi, chodzi o to, że doszedł do tego Liverpool. No ja bardzo bym się. No, wrócił. wrócił, wrócił, wrócił po lata. No, ale do, i, do, do no i są cały czas drużyny takie Arsenal, jak Everton który, i Tottenham, tak? które tak. też gdzieś tam się dobijali. Ta, ta ścisła tam siódemka... Słonce jest rozczarowujące No ale nie, nie ma już na Rodgersa. Nie może być dwóch Rodgersów w dwóch klubach jednocześnie. Nie no, bo myśleliśmy, że Laudrup jakoś tak początek miał nie najgorszy. mieliśmy nie, Pamiętam, że rozmawialiśmy na ten temat. Że mieliśmy nie, no, będzie, że, fajnie, że, że, że będzie jeszcze, tam... jeszcze tak poprowadził. Ja tak, ci cię... do, i No doszucował. Ja będę zawsze kibicował. gdziekolwiek się nie pojawi a Cardiff to wdzięczny klub do kibicowania no ciekawe, ciekawe jestem bardzo te, te, tej postaci i, i, i tego co, co uda mu się tam stworzyć a ja też tak sobie przejrzałem ostatnio z, z, z ciekawości, popatrzyłem sobie na wyniki jak to w Hiszpanii na przykład wygląda, tak porównując potencjały tych lig i to też wcale nie jest tak, że w Hiszpanii owszem są dwa kluby wiodące w tej chwili, nie jest to broń Boże Real Madryt, może do jutra jeszcze nie wiadomo, bo jeżeli będzie remis w meczu Atletico z Barceloną, na, o który się modli pół Madrytu, drugie pół się modli o to, żeby Atletico wygrało to, no to Real może doskoczyć do tych dwóch zespołów. Tutaj tutaj jeszcze się może sporo wydarzyć. Tak, to, no, tak. Jest, to jest pięć punktów to nie jest żadna przepaść to nie jest tak, jak widzę włoskie, gdzie Juventus praktycznie już nie ma, z kim, nie ma z kim walczyć ale poza tymi zespołami jak się popatrzyło na mecz, nie wiem, Sociedad z Bilbao jak się zobaczyło, jak gra w tym momencie Walencja po tym, jak przejął Pizzi to tam się okazuje, że pierwsza ósemka to też są same bardzo mocne zespoły i tak chciałem sobie z, zmienić sobie tą ocenę tej, tej, tej ligi generalnie. Po, po jakimś czasie wreszcie miałem czas przed świętami pooglądać pooglądać mecze innych drużyn hiszpańskich w większym wymiarze czasowym, no to tam jest naprawdę parę świetnych zespołów. I, nie, i, no to, to, to i w ogóle Liga, Ligi mocna. Liga, Ostatnia, Ostatnia Ostatnia wcale nie jest taka słaba i nie jest czas temu w święta, W święta oglądałem West, West Bromu e, bodajże z, z, z West Hamem i to był absolutnie genialny mecz. Znaczy no po Ten 3-3 co było? Tak. <głos> po prostu, znaczy, jak się patrzyło na ten mecz i radość tego futbolu, oczywiście on to miał swoje mankamenty. Oni nie grali, nie, nie grali, nie grali. <głos> znaczy, oprócz tego, że żaden gol nie, nie padł z odległości większej niż 5 metrów i nie, nie raz by było widać piłki. <głos> Dopiero jak w ten, no, Ale w patrząc po prostu na to, jak oni grają i co oni grają, nie mówiąc już o piłkarzach, którzy tam się pojawiają, jakie tam nazwiska grają w tych klubach. W tej jestem klub. bardzo, bardzo to wdzięczny jest, jest... Lidze Angielskiej za to, że gra w święta tak, ja też i w Sylwestra i w ogóle, bo tak to w ogóle bym nie wiedział momentami co ze sobą począć a tak jedyne co mnie trzyma przy, przy jakiejś tam i ogląda się takie mecze Tak, bo wtedy oglądasz wszystkie mecze, bo tylko Anglia gra tak no. I, to Potem, człowiek, potem człowiek, no. człowiek czeka, czeka, czeka. Wracają powoli Włosi i Hiszpanie koło 6, koło 6 stycznia. No ale to, to 6 stycznia do 20 grudnia to strasznie długo trzeba czekać. No dobrze. Myślę, że powoli chyba docieramy do końca tego. To no, ja powiem. powiem koło, to koło wersji, że widziałem, to... widziałem mecz NFL chyba przedwczoraj, który był rozgrywany przy minus 26 stopniach. Na o. dworze? Na dworze. No, a gdzie NFL mieli grać? A, bo to futbol amerykański. No, ja, bo ja jeszcze wrzuciłem zdjęcie tego, tego meczu grali, hokeja. grali. Rezerwowi mieli taką wielką dmuchawę, taką farelkę jak dwóch ludzi i wszyscy w szalikach, kurtkach stali tam przy tej dmuchawie. Tacy, Tacy skupieni. Znaczy rezerwowi, no, tam tamte różne się zmieniają. No tak, Ci, no. którzy akurat nie, nie byli na boisku to w jakichś puchowych kurtkach, no wyglądało to strasznie. Na takim żółtym klepisku, no bo trawy to raczej przy takiej temperaturze nie ma. 26 minut 26 tak, tysięcy. Jak znajomy kiedyś pokazywał. W po z... takim o, o, ostrzejszym wejściu, oni tam się zderzają, bo miałem wrażenie, że teraz komuś ręka odpadnie po prostu, no <grym> ja tam, ja się tak ja, że... ja się zastanawiałem też cały czas po cholerę poszło 105 tysięcy ludzi oglądać mecz hokeja na stadionie do futbolu amerykańskiego. No tak, to, to jest mariacko. Bo, bo jak rążek rzadko w telewizji widzę. Bo w telewizji telewizji, ale, to... ale, ale na żywo widać go zupełnie inaczej. Ale na, ale na, na, na jedyniku, w stadionu, w stadionu, gdzieś z góry? Chyba, na tysięczników, no na to jest, rzeczywiście jest no, problem no. no, no, gwarantuję ci, że w dziesiątym rzędzie już ja powiem, nie. Się no, Ale nie telewizję, to, e, no telegimy, to trochę takie to widać. koncertów Tam, no, takich mnie że... się to od razu przełożyło na ten pomysł z meczem otwarcia na Stadionie Narodowym Siatkarskim, gdzie podejrzewam też z górnych yy, tych rzędów, to będzie widać głównie boisko, które jest no, dosyć małe jednak w porównaniu do wielkości stadionu. No, a, he, no, a propos, ideż, a propos wydarzeń na Stadionie nie, nie, Narodowym, no, myślę, że... które miały być tak źle zarządzane i miało się na nim nic nie dziać, to okazuje się, że jest teraz lodowisko, które ktoś posypał solą, ale, <laughs> ale na, szczęście. <laughs> na szczęście szybko sobie z tym poradzono i to jest całkiem, całkiem spektakularne. No, moja koleżanka tak. była i powiedziała, że już tam więcej nie pójdzie ale lepiej na Torstegny. Nie, to to, to, to no, raz, że opinie są o nim bardzo słabe. Ale lepiej dwarze, nie... Dwa, że zbudowano lodowisko, które Zaraz będą likwidować. No ale zbudowano je. No, no, ale to Ernest, nie ja rozumiem tego Twojego no, myślenia. A w lecie przecież nie na... będzie. No. No, nie, nie, nie <ślesz> chodzi o to, że wlecie, marca muszą ona rozegrać mecz ze Szkocją. Wolałbyś, żeby to było naprawdę emeryckie zbudowanie. No wiesz, co, bo. bo, bo <ślesz> nie, no, ja rozumiem, że lodowisko. On stadion, nie otwieram. lodowisko przyjdzie jednak przez No już przyszło, już. Trochę kasy z tego będzie. No a przy okazji ludzie zobaczą stadion, który mają okazję. Mnie bardziej zainteresował, ja na łyżwach nie bardzo sobie radzę, ale podobno gdzieś obok są korty do badmintona też. można pograć. Nie I nie tam wiem. przy lodowisku? A... Przy lodowisku, na tak. łyżwach. Ale też kosztuje tyle za lodowisko? No, tego nie wiem. A, a najprawdopodobniej. A no, nie, nie wiem, wiem nie, nie, nie, nie no umiem jeździć na łyżwach. Ja e... też nie umiem. Nie ale... też zawsze łyżwy kojarzą <laughs> się z takim tępym bólem z tyłu głowy. <laughs> a ja umiem. No, ale, ale powiem wam, że w tym roku na mnie przykład na stadionie, na stadionie Narodowym zostanie rozegrany memoriał Kamili Skolimowskiej, przeniesiony z obiektów Orła, a żeby, żeby miara jakby i stadionu i, e, i samego obiektu i memoriału była taka jak należy, to główną gwiazdą memoriału będzie Usan, Usain Bolt. Nie no, stadion żyje. Mieliśmy tak, teraz że... też taką się Mi się tylko podobało ze stadionem, mnie. że pamiętam jak szedłem tam ze swoim bratankiem latem tego roku w sierpniu, to przewodnik wycieczki mówił mi, mówił nam całej tej, tej grupy, która tam zwiedzała to ten stadion. To fajny przewodnik, jakby szła cała grupa, on tylko na ucho <laughs> tak, tak, to był, byłoby dość interesujące. Mówił, że stadion Osobisty. już na siebie zarabia i że w ogóle i, i, i tak dalej, że już, już, już nie funkcjonuje i, <laughs> i tak dalej. A czytam dwa tygodnie temu, że je, istnieje ogromna szansa, że w przyszłym roku już stadion będzie na siebie zarabiał. No widzisz, Ernest oszukał no. cię. Jak sobie? <laughs> Nie no, I tak ta to jest impreza tym, wielka, tym, tym tak im jak mnie interesuje, w motorach tam skakali, w hulajnogach i innych. Znaczy ważne, że, ważne żeby te imprezy... Ale jest... full stadion. Jeżeli chodzi o wakacje, stadion jest wyprze... wyprzedane, ma wszystkie terminy generalnie możliwe, na przykład. Już, już wakacje jest nie grane jest w piłkę nożną, ale całe wakacje jest na imprezy komercyjne, stadion zapełniony wszystkie weekendy i nie tylko. Słusznie, bo no to, no, to ma funkcjonować stadion. No, no. no tak, ale mieliśmy takie obawy, że, że, że będzie, same, że że że będzie tak jak ze wszystkim w Polsce. Że... Ja, ja, się, ja się bardziej obawiałem, no ale się obawiam jednak o stadiony, bo za Warszawą. No, tak? ja, no ja też. No się bardziej, Narodowy wydawało bardziej, mi się, że zawsze sobie poradzi. Bo jest w stolicy, jest w największym tak. mieście w Polsce. i, i, i tutaj. No tak, a gdzie stolica nie jest największym miastem? Poradzi sobie Gdańsk też. Bo no ale ma... rozmawiamy o tym narodowym. No, żeby, myślę, że trudniej będzie na Śląsku, we Wrocławiu. Wrocław będzie chyba naj, naj, najtrudniej, I, wydaje mi się. No i, Gdańsk, i Poznań, ale Poznań. Nie, Gdańsk, to, Gdańsk sobie poradzi. Gdańsk to jest, wiesz, miasto to jest yy, przede wszystkim pork. tam no, Zawsze jest, można, można napuścić wody, ta, nie, nie, tam, morską, konf tam, tam robiąc imprezę, masz całą Skandynawię, możesz spokojnie przyciągnąć, bardzo łatwo, jeśli zrobisz no tak, koncert. No tak. yy, aby... No. Albo rock set. A Abba odmówiła. A pijanych Szwedów po, tak? po prostu z promu będzie się po prostu układało warstwami. Widłami tak. na A potem się ładowało Do z powrotem. konteneru Akurat wytrzeźwieją z powrotem w Szwecji. No i, no i Kontenerowcem. tak. Także Usain Bolt będzie biegał po położonej specjalnie na tą okazję 100 metrowej bieżni, bo nie będzie bieżni do Którą potem panie Rneście rozbiorą. No tak, <laughs> domyślam się. <laughs> po to, żeby położyć na tym na to miejsce trawę, gdyż będzie tam gra reprezentacja którą Polski, którą potem Rzezią, rozbiorą. Którą później zdejmą. Ta. I, I tak, rozbiorą. to się nazywa cykl życia. Ja mówię, ja, mówię dlatego, ja mówię dlatego o tym, bo w momencie, w którym się ogłoszono, że pojawi się lod, lodowisko, lodowisko i tak, lato. Lato. Lodowisko. tak. To obliczono koszty i mówimy się, że jest duża szansa na to, że się jednak to lodowisko nie zwróci. Zawsze jest taka szansa, jak się coś robi, że, to, że inwestycja może się to nie się udać. Chodzi o to, że jest zbyt krótki okres istnienia tego lodowiska, na to, żeby ona na przykład przy, przyniosła... Spokojnie, no do, tak, ferii, że... spokojnie trzeba... do ferii warszawskich trzeba w, w zgłosić uchwałę i przedłużyć się... dźmię do kwietnia. Ja tam nie, moja, moja <laughs> nie, jed, nie, nie chodzi jeden, o to. Jedyny, chodzi o planowanie. Znajmi byli i twierdzą, że jest full ludzi. Jak no, ja sobie wyobrażę, że jest full ludzi na lodowisku wielkości boiska, do piłki, boiska nożnej. do piłki nożnej no to tam jednak tych parę set, nawet. nawet może tak, do... sobie, pomyślałem, że tam fajnie było się przejść tylko po to, żeby właśnie znaleźć się na samym środku tego boiska lodowiska no. ja po... byłem na normalnie jest boiska. mało prawdopodobne nie poza tym, poza tym... na samym środku boiska betonowej płyty tak, no. a ja nigdy nie byłem, bo zawsze byłem fajnie na jest, z... nie, miałem buty jednak no, wszystko dużo fajniej jest, jeżeli jest tam lodowisko niż stadion miałby stać pusty i miałby tam hulać wiatr i puste... znaczy, Nie, Wiatr to nie hula, bo tam on jest otwarty do zwiedzania. Ja tam byłem no kiedyś, tak, tak ale... po prostu sobie można było wejść w nocy, że wszystkie te światła były zapalone, stanąć na środku jak, nie wiem, przymierzając Błaszczykowski na euro, rozejrzeć się po trybunach. Ale nie przy... No, no Tylko on miał pełne. Nie tylko trybuny. Ojej, to tylko to kwestia wyobraźni. Przesadził pan, panie redaktorze. Na euro to akurat tak było No Było, było. Chociaż myślę, że bardziej pełne miał smuda jedno. No i co w tym no ja już, to to już To już, już chyba wystarczy. To już no to, by... panie Kubo, jak to tam było? <laughs> pan Pajnie? Fajnie? Co? Już kończymy, kończmy. Tak, kończmy, tak, bo to. to już tak się już. Ja I zatrabiliśmy serce to co, to, co więc, powiedziałem, tak, już to mnie także. Że sobie z... Ja zapraszam wszystkich do oglądania mimo wszystko. Mimo tego, że reprezentacja Polski nie chce być złym prorokiem, ale patrzą, popatrząc na powołania do skrzydeł, popatrząc. patrząc na powołania do skrzydeł i nawet na dobre wyniki w meczach z Węgrami na turnieju. Ale tam... Duni będą dobrze grali, będą Duńczycy, grali moim do, zdaniem, do, do, to faworyt hisz... Hiszpaninowie będą dobrze grali. Duńczycy, Falkowie. faworyt numer jeden. Frankowie, no, Niemcowie, nie, właśnie, właśnie tutaj ja, Niemce. Ja myślę że, Niemce. Że Germani. Wartość, Germani. myślę, że obecna wartość reprezentacji Francji jest trochę przesz przeszacowana, bo widziałem u mocherów, że im tam trzecie miejsce wróżą. Ja myślę, że oni nie wejdą do czwórki, ale Duńczycy to, jak dla mnie, faworyt taki murowany do, do, do, pierwszy, do meczu finałowego. A Polacy przy takiej grupie, jak no, Serbia, Rosja, F Francja, to... No tam nie ma ani jednej przeciętnej drużyny. Tam są same bardzo dobre zespoły. Nie, no jest jedna przeciętna. Tylko niestety to jesteśmy my. Nie, no, też, też, też nie, teraz patrząc na, patrząc na to, że jureccy obaj są zdrowi wreszcie, co się rzadko zdarzało do tej, do tej pory. Mieliśmy bo, kończyć, panie redaktorze. Ja myślę, że o tym porozmawiamy w porozmawiamy, przyszłości. Porozmawiamy, no właśnie chciałem zaprosić tylko do tego, żeby oglądać generalnie i nie tylko Polaków, I na tym ale wszystkie, wszystkie nie Myślę mecze, właśnie, że będzie bardzo Europy. ciekawe mistrzostwa będą. Bardzo no, no. fajnie, ja się bardzo cieszę, że wreszcie nie będę musiał piłki nożnej oglądać. Straszne jest to, że ci ktoś cały czas do tego zmusza. Tak. To jest porażające. Czesiu. Powiedz mi, kto Cze ja cię uwolnił. Czesio we mnie. Dzie dzie dziecko we mnie zamkniesz. Że żegnają zmusza, żegnają do, się. Piłki do... Ja, ja cię uwolnię od tego. Od, od dziecka we mnie? Nie, żona nie, żona nie, próbuje, nie wyszło jej przez 15 lat. Redaktor emeryt się żegna. Tak. tak. Nie tak, tak tylko. Amen. Żegnam się. Do usłyszenia, się. drodzy słuchacze. Do, do usłyszenia, drodzy słuchacze. Redaktor Magdziarz. Kiwnął głową. Tak, i redaktor tutaj obecny, Zawadar. Mam również. nadzieję, że znowu się uda nagrać podcast jeszcze w przyszłym Na pewno się uda. Nagrywamy tygodniem. co tydzień teraz. Bardzo dobrze. Tak, jak, co zawsze Jak od zawsze. Tak, no, ale ale nie, nagrywamy się. co tydzień, jak co tydzień. Jak co tydzień. Tak, teraz mamy udało nam się mamy napisane na stronie, co tygodniowe. Co tygodniowe. Co tygodniowe nie, mamy teoretyczne napisane. gdzie jest ta nowa strona? Będzie. Będzie. nie To jest trochę się odbywa, że tak powiem. nowa strona Phantom. Tak. Jest tutaj tempo jest trochę geologiczne, Jesz ale... Jeszcze chciałem powiedzieć, że wszystkim, że wszystkim komentatorom szczęka opadła, gdyż Adam Małysz jest na piątej pozycji w rajdzie Dakaru. A, tak, a to a prawda. A tam myśli... w ogóle się dzieje, ciekawie jest. No, ale, ale wszyscy, co go tak z przymrużeniem oka traktowali, okazuje się, że tylko godzinę wyprzedza Nie wiem, Nie wiem, czy, nie wiem, nie wiem czy pan zauważył, panie redaktorze, że już się pożegnaliśmy. Ale chciałem pozdrowić Adama Małysza z tego miejsca. Do usłyszenia. Ja, ja przypi, tak?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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój Córku, Turku ten Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. To prawie altwą, elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, tymczasem ty piłce serwis, Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni białe koszule.